Subiektywny podcast sportowy. A jest, a jest, a jest, kabel mi się o, jest to czy O, jest o czym? O, jest o czym? O, jeszcze tutaj. Ja so, ten kabel tu mam. Ten kabel Ta, to jest od, słuchawe. od, od, od, od słuchawek. Tak. O, byłem wczoraj na meczu, słuchajcie. <grym, grym>, no, no, Poczekajcie, byłem... jeszcze chwilę, bo tutaj jest głośno. Dobra. Byłem na meczu. E... No i nawet fajnie było, tylko że... A on ma bliżej mikrofonu niż ty. Naprawdę? No. Ja, mam ja, się... moc... ja mam mocniejszy głos. Ale, Aha. No. O, ale zobaczcie... Ale, o... się. O... ale... ale... ale... ale... zobaczcie... Moje feng shui cierpiało na tym. Ja... Ja... Ja. Jak w radiu, elegancko. Czyli ty no. zrobiłeś to, co robi mój ojciec co roku 1 listopada na grobach. Co roku mu to robi, od dziecka jeszcze bo o tym nie powiedziałem. Idziemy co roku tam z tymi świeczkami, nie? Ja od, od, wpadłem na to, że mój ojciec jest wrogiem symetry czy tym fanem symetrii, jak miałem gdzieś 6-7 lat i robię mu taką akcję, że ustawiam mu asymetrycznie znicze a potem liczę sekundy, kiedy zacznie je przestawiać, tak żeby stały symetrycznie. A, w ten sposób. Jeszcze o, nie je podcastu? <głos> Mój ojciec? Nie. Jeszcze a, się, jeszcze się nie, nie dowie. Powiem, powiem, było <głos> w przyszłym roku chyba, bo... <głos> no, ale, ale zazwyczaj musi być tu, gdzie białe, to białe, symetrycznie z czerwonym, niskie tu, gdzie niskie, wysokie tu, gdzie wza. To u ciebie jest to, po środku ma być mikrofon. Ja, nie, nie, przecież to zajmę. Dobra, to jest 180? <głos> Któryś. Szósty. Nie? Szósty. Przez te, przez te te. No i powraca, to ważne? i powraca jak bumerang. Temat, <grym> że byłeś na meczu. Nie, temat murawy na stawie. Nie <grym> A, no, poruszyliśmy go oczywiście. O to jakaś myszka się przypominała. Siedzieliśmy <grym> w piwnicy, to i myszy są. Yy, no i, i powiem wam, że to... Ja mam wrażenie, że jest coraz gorzej. Znaczy, znaczy... Nie to, że jest... Znaczy... konstant źle, tylko że jest konstant coraz znaczy gorzej. To, to, to wyglądało wczoraj jakby, jakby biegali po trocinach, biegali po piachu, który był niezwiązany z trawa no, Przede spod, spod wszystkim oni się, oni się bali biegać. No. Widać było ewidentnie, że oni wstrzymują kroki, znaczy w sensie takim, że no tak, boją no. się mocniej stanąć na którejś z nóg. Słyszałem teorii na temat tego, kto zawinił <głos> jakieś sto już wczoraj w czasie meczu, bo byłem na jakiejś jednej z lusz, loży, nie pamiętam jak to się... No, ale tamże, przepraszam. Wcale nie było ciszej od tego, że se wsadziłeś twarz w bluzę. No nie pomogło, nie pomogło. No, to nie ale... jest bluza akustyczna, tak? Próbowałem, no, ale było blisko. I yy, yy, różne były teorie, ale. Rozmawiałem z, dzisiaj też z człowiekiem, z którym pracowałem przy organizacji meczu meczu Realu Madryt na tymże stadion, Stadionie Narodowym z Fiorentiną był kiedyś taki mecz i wszyscy mają ten sam problem z Murawą, mianowicie dostają od operatora tego z obiektu. 5-6 dni na to, żeby położyć i zadbać o murawę. I nie, bo obiekt w ogóle ma podpisane umowę tylko i wyłącznie z jednym dostawcą trawnik, to się nazywa trawnik, trawnik. producent czy coś Ta, takiego. Tylko, że, ale trawnik, jak ma 5-6 dni na położenie murawy, bo wcześniej to, to, to dziewięć żaden się, To, to no, żaden producent trawy, ta trawa się nie... No ale ja zaglądałem na stronę e, PGE Narodowy i tam nic się specjalnego nie działo takiego. Na, ale na to, tej, ja, to ja już nie wnikam, ale wiem, że oni weszli 6 dni przed, no przed tak, oni, przed to, to jest problem taki, że oni regularnie e, mają za krótki termin, <kłysy> żeby no, trawa się ukorzeniła, tak. Że oni tam. Znaczy, za że ona się nie zwiąże, ona jej nie można, jak ją za wcześnie zwalcujesz, to, to ona uschnie. Poza tym tak, jest... No, poza tym jest źle zrobiona... E, Cała wylewka pod murawą. Okazuje się, że tam no jest źle nie... zrobione odwodnienie. Kanał, że kanaliki do odwodnienia są źle zrobione i to powoduje, że ona potrzebuje więcej czasu, żeby ją odpowiednio nawodnić, bo trzeba to robić mniejszą ilością wody, bo ta nie odpływa i tak dalej, i tak. Dalej. Poza tym poza tym, jest poza tym dochodzi yy, wentylacja, yy, nasłonecznienie yy, tej murawy, i jak my robiliśmy na przykład ten mecz Realu Madry z Fiorentiną, to tam cyrk był taki, że Yy, zwoziliśmy z Górki Szczęśliwickiej, armatki... Yy, Uślam, śnieżne. Śnieżne, dokładnie. Armatki, Lepiej, żeby zagrali na śniegu niż na tej murawie. To na pewno. Armatki śnieżne były zwożone po to, żeby dmuchać, po prostu wdmuchiwać powietrze, żeby jakaś cyrkulacja była. Wtedy, kiedy można było, to, to bramy były otwarte na oścież, żeby to powietrze jakoś się krążyło. I, I tak jak przyjechał trener Ancelotti, to wszyscy stali, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu i się modlili do czego tylko popadło, żeby on przy, wizytując to, wizytując ten obiekt, żeby po prostu powiedział, że tak, możemy na tym grać, bo myśmy wiedzieli, że na tym się grać nie da. E, a zawodnicy byli warci po parę złotych. No, a to do... proszę, to, że da się grać, to jeszcze <Ky> da się wygrywać. No, przepraszam. E, no tak, ale jakbyś zobaczył przy trzeciej bramce, jak się Robert Lewandowski rozjechał jak krowa ale na lodzie. To widziałem. No, ja to widziałem. Ja to bardzo blisko. I mówię, no, mówię jak, jakby to był piłkarz o mniej atletycznej budowie i gorszej koordynacji ciała, to by się rozjechał jak krowa na lodzie po prostu, jak mówi y, trener Wieretel. Tak widać to było jak Buralski na przykład. Buralski, Szymański. Tak, tak, tak. widać było wszyscy, przy każdym no, takim... Którzy, którzy należą raczej do drobnych zawodników. No, tak, Każdy otrzyjszy tak. start to tam po prostu furwało. No, tak, wszystko. No tak, Krychowiakowi łańcuch spadał. A wiesz, no, wie, o źle korki tam na trybunie. O źle korki dobrali. Tak wszyscy. 22 ludzi źle korki dobrało na mecz. Y, także nie no, już abstrahując od tego, że ich zdrowie, no ale ludzie tak płacą za bilet Potem się zastanawiają, co się dzieje. No, ludzie nie wiedzą tego, nie znają się na, na, na murawie, na niuansach. Dochodzi do sytuacji kuriozalnych, kiedy kiedy y, piłkarze zaczynają rozmawiać z działaczami PZPN-u i, i, i nawet z premierem. Z premierem i tak? Nawet z premierem na temat Murawy. Mamy, też mówiliśmy dwa odcinki temu, piękny obiekt. Co z tego, że... Znaczy ja miałem takie... Patrzyłem na to wczoraj z, z takim sporządnym zażenowaniem. Myślałem sobie trochę tak jakby wypuścić... Y, tam przepłacony obiekt. Y, no to tam już jest trąco. Y, ważne, że od jakiegoś czasu tam się powoli za, za, zarabia i okej. Okay. Kiedyś, się, nigdy się pewnie nie spłaci, ale, ale przynajmniej jest gdzie rozgrywać mecze na jednym, a nie jeździć po Bydgoszczach i, i, i tam, nie wiem, gdzieś tam. No jak się patrzy na tą Murawę, to może lepiej byłoby pojechać, nie wiem, do Wrocławia, do Gdańska, no, gdzie no, chyba te problemy z Murawą są trochę znaczy, jakoś, jakoś rozwiązane. No bo tam są obiekty ligowe i na no. nich się gra po prostu y, co tydzień. Ale patrzyłem Chorowski na to... stadion, przecież nówka sztuka jest, nieśmigana. No na ale zasadzie. to też jest stadion teraz wielofunkcyjny. Nie wiem, jak tam jest z Murawą. Wiem, wiem za to, jak jest z i z, i, z I z widocznością. z widocznością. Z dachem jest tak, że... Jakby, nie ma. Że, jakby śnieg, że jakby śnieg spadł, to, to nie można nawet na dach wejść, żeby ten śnieg zrzucić z dachu, bo bo można się po prostu zabić, bo da się oberwie. Nie? Także to jest wszystko tak na zapałki, trochę jak w Azji. No ale obiekt ładny, robi wrażenie. Tak rzeczywiście, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne, bo do piłkarskich nadaje się gorzej. Ale taki miałem porównanie, tak patrzę, mówię, to trochę tak jakby wypuścić Katarinę Witt, parę Torville Dean albo hokeistów Maple Leafs i Boston Bruins i kazać im grać na niezamrożonym lodowisku. <toddyskuj> Mieliby Fłetwa. on... Mieli, <toddyskuj> Mieliby ostre albo łyżwy i po wodzie gra. I woda do kolan. I teraz proszę, strzelcie pirueta. No. Yy, ludzie jaksa, przychodzą, jaka płacą jaka. za bilety. Chcieliby oglądać... No to, co Robert Lewandowski zrobił przy kolej bramce drugiej. Nie wiem, na ile murawa mu pomogła, bo, bo zawodnicy się no, rozjechali. No, no piłka nie ślizgała się po Nie, tej no poradzie. stawała. stawała no było, było no za... Dlatego miał ją blisko nogi. Nie, no ale wiesz, mówię o, o, o piłkach, które rzucał Szymański, czy, yy, czy, czy no inni pomocnicy, którzy grali bardzo dobry mecz. Yy, piłki prostopadłe, które miały dochodzić do zawodnika, a ona widać, jak po prostu toczy się i umiera w locie i zdycha. No nie, i... no nie ulega wątpliwości, że jest to mocno żenujące, że po prostu w 25 20... <gry> Sestulę, a my cool brakuje yeah? no no I, i... Na szczęście I tego, i znaczy nie, nie, na nie wiem znamilacza. na ile to prawda, ale podobno PZP owi kończy się umowa z Narodowym. Teraz jakoś. Podobno chyba po na, chyba meczu. nawet po tym meczu. Nowy. E, Nie no, może jest szansa albo umowę renegocjować z Narodowym, albo no, po, po prostu tam przenieść... Jakieś warunki do jakieś warunki. Albo przenieść e, mecze, kadry, te ważne, eliminacyjne, na inny stadion. Znaczy, no. Pociecha jest taka, że Mistrzostwa Europy będą rozgrywane nie w Polsce. Wszędzie. No, wszędzie, wszędzie. W tymi... wszędzie, wszędzie w znaczy, w, w Polsce było tyle dobrze, że było wiadomo, że odbiór murawy UEFA robi y, no, o, o, w określonym czasie i ta murawa musi być na miesiąc już w tak, no, wtedy była. No bo, no. no bo wiadomo było, że przyjdą z ruchu i być. powiedzą, że dobra, to nie grajcie. No nie, no, nie, ale grajcie. UEFA, UEFA sobie sama rozłożyła murawę, sama sobie zatrudniła człowieka, no tak. znaczy firma od murawy. No ale przede wszystkim a potem ileś, i tam ileś tam nie ni ni ni ni ni ni ni ni wcześniej, tak? No, no tak, tak. Tak, no. tak to a tutaj jest, podobno. No, no, to jak wiesz, jak, jak, jak, w tej, jak w tej anegdocie, jak Anglicy rozmawiają, przyjechał Amerykanin, patrzy taka równa trawa u Anglika pod tym pałacem, tam taki dywanik, mówi, co ty robisz, że ty masz taką trawę? A on mówi, ja, to mówię, niewiele, mówi tak, no koszę i czasem podlewam. On mówi, a jak często? A od 800 lat. <laughs> <laughs> no to tak, to właśnie tak to działa, mniej więcej. Co 6 dni się tego nie da zrobić. No. Yy, to może o murawie. No jeszcze powiem parę takich, co, co mnie tak z trybą. Rzadko chodzę na mecze reprezentacji. Tutaj byłem w jakiejś tam loży, bardzo fajne miejsce, miałem w 21 rzędzie, tylko niewiele z meczów widziałem. I nie z przyczyny takiej, że miejsce było złe, bo widoczność była super. Tylko, że jakoś tak siedziałem, że obok miałem ten wyjście, schodki. Non stop na tych schodach. Tam ludzie się na drugą połowę doszli, no, większość nie zdążyła w całości usiąść na drugą bramkę słoweńców, czyli do 60 minut. Potem jak zobaczyli drugiego gola, to z jednak stwierdzili, że jeszcze po dogi pójdą. Mhm. No i generalnie bardzo to jest w ogóle y ludyczne. Y w porównaniu z meczem ligowym, na którym ludzie przychodzą po to, żeby oglądać walkę, kibicować i tak dalej, no to tutaj ten piknik to jest po prostu niesamowity. Zresztą poziom... ja był taki moment na samym początku meczu, kiedy było kompletne cisza kiedy zaczęła się druga połowa i nie działo się nic. No bo jeszcze wszyscy byli na hot dogach cały czas. Była Zinę, na trybunach na... taka kompletna cisza słychać było, w telewizji było słychać każdy, tak, tak, to załadników. przypomniał mi się no to trochę przychodzi takie kibicowanie amerykańskie, bo tam, tam no, trochę no, tak. tak to wygląda. Ja pamiętam taki program kiedyś dawno temu, nie wiem gdzie oglądał o rodzinie 8 ośmio Ośmioro dzieci miała rodzina, taki o, był program, nieważne. Tak, bo urodziły mi się najpierw dzieciaki, potem sześcioraczki. Tak nie, nie planowali. Chcieli mieć <grym> dwójkę. Ośmioro dzieci, nie, tak ale trójkę. nie wyszło. Chciałeś tak. mieć trójkę. <grym> no i tam telewizja robiła o nich z program. Zresztą. Między innymi był taki program, jak cała rodzina idzie na mecz. Chyba wtedy był futbolu albo baseballa, nie pamiętam. I rodzina cała poszła na mecz, z czego na, na meczu tak, żeby oglądać, nie byli nawet przez sekundę chodzili, tam jakieś pamiątki kupowali, właśnie jedzenie, różne rzeczy robili przez cały mecz, ale na trybuny weszli na chwilę, żeby zobaczyć, jak wygląda trybuna. Akurat była przerwa w meczu, wtedy jak poszli na trybunę, więc stwierdzili, że nudy i poszli z powrotem po bez sensu przerwę oglądać w meczu, jak się nic nie dzieje. A jeszcze z miałem świetnego za sobą. Doskonały był. Wszedł i mówi tak. Mm, Miligra gra do jakiegoś faceta za mną. A facet mówi, nie, nie, proszę pana, to jest Zieliński. No tu z siódemką, to milik. Nie, nie, to Zieliński. Postał, popatrzył chwilę, mówi, strasznie słaby ten Zieliński. Zieliński nie zdążył piłki dotknąć w tym czasie. Mówi. Czekajcie, jeszcze przedstawię Robili mikrofon, bliżej, bliżej redaktora. On to nie, marnuje. To. On to marnuje sytuację za sytuacją. Ja, sytuację już za... lepiej, żeby na podwieszonym napastniku grał Lewandowski, nie uważa pan? No, no i musie, musiałem zmienić pan. miejsce, niestety. Dlaczego? Bo... No, no z... Dlatego właśnie, trzeba było zostać, bo tam złote myśli padały. Nie, nie, no właśnie, to ja mam tak podobnie. Tak jak ci mówiłem ostatnio, bardzo sobie próbuję filtrować osoby, z którymi rozmawiam o piłce, bo to po prostu. W pewnym momencie nie ma sensu. No to są właśnie tego typu, tego typu opinie i no tak nie bardzo wiadomo, było, co jeszcze, powiedzieć. Jeszcze jedno zdanie było. A Piszczek gra dzisiaj. A piszczek był od nas 4 metry. A dlaczego on ma dwudziestkę? A w której minucie zejdzie? No i taki cały czas... No, ale to może wiedział, że, że, że Zieliński... To coś, byli, no. Ale to coś, A, musiał, coś musiał kojarzyć, że zejdzie i że jest... No tak. no, czy i, on, i bo, znaczy on w pewnym momencie już wszystko już pewnie się skojarzył i wystawił noty wszystkim zawodnikom, e, którzy Fachowiec. grali... I nawet wystawił tym, którzy nie grali, bo i Milikowi się oberwało, i Piątkowi się no, ale oberwało. Ale to nie słyszałeś za to, tego, co wyprawiał Dariusz Szpakowski, jeżeli chodzi e, o Łukasza Piszczka. Nie słyszałem. <laughs> Też nie słyszałem, gdyż oglądałem e, z innymi w komentatorami akurat tak. Na macie eee, czego to, żałować. To jeszcze wam powiem. Znaczy fajne, fajne rzeczywiście w tym wszystkim, bo chciałbym nawiązać też do tego, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, jak redaktor Magdziarz rzucił temat tego pożegnania. I biorąc pod uwagę tą murawę... Ca rację. Cały czas miałem to z tyłu głowy, że tu poza tym... No poza tym po zejściu Glika zrobiło się naprawdę... Które, Które no, według, było kluczowe w ogóle dla gry obrony. Według i, mnie w 70 minuty bardzo brakowało zmiany. No, Brzęczkowi. Tak. no to aż się prosiło, żeby no tak, kogoś puścić, tak. a tu, no, widząc jaka jest murawa, widząc, że w każdej chwili ktoś może złapać kontuzję, no jeszcze, nie chciał jeszcze robić ostatnie zmiany. Z kilku zawodników z żółtymi kartkami przydałoby się takiego rece, który tam był momentami mocno objeżdżany, na przykład móc zmienić, albo coś z tym zrobić. E, no nie, da nie dało się. No Zwłaszcza, e, że zbliżają e... się teraz mecze towarzyskie, idealne do tego, żeby urządzić pożegnanie. No ale, tak, znaczy, wiesz, no, to zwycięstwo było ważne o tyle, że będziemy rzeczywiście w drugim koszyku. Koszyku, tak? Dobrze mówię? Znaczy to no. chyba już... Nawet naw tak naw naw gdybyśmy byli. przegrali, to, nie to chyba... Nie ja próbowałem, ogóle, powiem wam, przebić się przez ten system y koszyków, eliminacji, losowania, ale y odpadłem. <kłysy> ja odpadłem przy, przy trzecim paragrafie chyba. To jest, to, to jest po prostu... Znaczy jak Steward ten za mną zaczął wyłuszczać, bo on wszystko wiedział o tym. On nie wiedział, kto po boisku biega, ale wiedział dokładnie, że jak Szwecja z kimś tam zremisuje, a my tutaj przegramy dwoma bramkami, to wtedy spadniemy do trzeciego czy w ogóle wyłuszczu całą w ogóle historię. Ja myślę, że to, to jest właśnie dla, dla takich ludzi, co się tak teoretycznie bardziej piłką interesują, to idealne rozwiązanie. Ja też tego w ogóle nie rozkminiałem nie, nigdy. no może on jest i praktykiem. Ja tak wychodzę z założenia, że jak się awansuje na imprezę, to nawet czwartego koszyka, o czym zresztą rozmawiałem z, z Pawłem Janasem na tym meczu, bo tak nas posadzili y, szczęśliwie. Y, przy, najpierw przy jednym stoliku, a później na stadionie. Jak bardzo to było miłe, bo porozmawiałem po, po, po sobie z nim na temat mistrzostw w 82. roku i o Piotr przez Krobowski mówiłem, że ostatnio o, robiliśmy odcinek. Bardzo było sympatycznie z panem, z panem trenerem. E, i, on, I on też miał taką uwagę. No, mówi: No i mówi: no, kluczowy to ten. Glik, no to jak to grać, jak ten Bednarek sam tam został. A on taki młody, jemu trzeba powiedzieć, gdzie on się ma ruszyć. No już nie co? taki młody. No. no nie młody, ale to jednak jest no tak, że, no, ja, że jak, no jak masz bardziej doświadczonego... Chociaż Sebastian Mila do końca kariery był młodym obiecującym. No ale widzisz, i na koniec strzelił gola Niemcom. Tak, dobra. No, no tak, <śmary> nie, jednak był młody, i obiecującym. no, pięć goli straciliśmy w eliminacjach, z czego cztery, tym, kiedy, um, kiedy nie było Glika na boisku, więc to wygląda, że rzeczywiście tutaj znaczy, e, jest kłopot trochę. było no bo... akurat wtedy graliśmy ze Słowenią. No, <laughs> znaczy Słowenia miała szczęście, tak? bo Słowenia przeciwko Glikowi zagrała w sumie 7 minut chyba, tak? Wszyscy e, znaczy, no. inni nie mieli takiego szczęścia i... <laughs> I dzięki temu. Nie, no, graf, cztery gole z pięciu strzeliła nam Słowenia. Gra w parze, gra w parze dwóch obrońców, to jest jednak. Wiadomo, jeden rządzi. No I tu wiadomo w naszej defensywie, kto rządzi. Szczególnie, że ta defensywa w odróżnieniu od pomocy, która zagrała moim zdaniem bardzo dobrze, a Krychowiak w ostatnich dwóch meczach to w ogóle jest Krychowiak z Sewilli. To jest człowiek, tak, który biega jest... do każdej piłki, e, walczy, rozgrywa. Prób... No do, Coś niesamowitego, bo jak Krychowiak najpierw strzelił, jego strzał został zablokowany. dopad, dobił. dobił z drugiej nogi, też został zablokowany blokowany, później jeszcze wstał i zdążył wrócić za, yy, za akcją. I no to co robi w ogóle para naszych defensywnych, o, środkowych pomocników, to jest... No tak, kawał roboty. Zdecydowanie pomogło yy, selekcjonerowi odstawienie yy, Klicha. Klicha i wstawienie i Góralskiego do składu, i, i, Bieli, i Bielik, i, yy, no i Krychowiak, który jest numerem jeden dla mnie w tym momencie, oprócz Roberta Lewandowskiego, który to, co wczoraj yy, momentami wyprawiał, to w jaki sposób on nawet wyprowadzał kontry, w jaki sposób czekał na, na innych zawodników. To Zieliński to się może na swojej pozycji jeszcze długo uczyć. Na nim wszystkie psy powiesili po tym wczorajszym meczu, ale zawodnik, który gra ofensywnie i dochodzi do takich sytuacji, w końcu zacznie mu to wpadać i w reprezentacji. Bo w Napoli on dużo takich bramek strzela i moim zdaniem nie można sobie pozwolić przy tych ludziach, których mamy, którzy grają ofensywnie w piłkę, żeby z Zielińskiego gdzieś tam rezygnować, odpuszczać. Nie, nie, no, nie, nie, to, no ale bo no, takich no, głosów no, jest maska, wazji, Nie, Ja generalnie no, Byłoby tutaj, powiedzieć takich ludzi, których nie mamy. No, bo no bo nie, nie mamy. nie mamy, no. nie mamy tak. I, I mnie się podobał mecz dzielińskiego. Super by było. Mnie się ostatnie 3-4 mecze jego podobały no. w kadrze. No, tak. Odkąd kadra zaczęła jako tako grać. No bo wcześniej to tak naprawdę ktokolwiek. Trudno było powiedzieć, że się podoba. Yy, no. Znaczy... A propos jeszcze tej akcji Lewandowskiego. Bo ja tak pierwsze skojarzenie po tym, co on zrobił... Yy, przy drugim, a w sumie i przy trzecim golu de facto. No. Przypomniało mi się ta wypowiedź po meczu z Kolumbią chyba na Mistrzostwach Świata, jak on uh -huh. powiedział na, na konferencji, że my nie mamy takiego zawodnika w kadrze, który potrafi przed, przedryblować <laughs> trzech, czterech ludzi i strzelić gola, czy, czy wyłożyć bo, piłkę. Ale umówmy się, Lewandowski też nie jest dryblerem. Nie jest, no, no, ale właśnie tak, tak, tak ale sobie pomyśl, Ja sobie pomyślałem poradził, tak, tak <laughs> że tak. właśnie, że Lewy to jest ten typ zawodnika, że jakiś czas temu była mowa, że w kadrze nie ma gościa, który potrafi strzelać z wolnych. Więc on się wziął za siebie i po prostu doprowadził <laughs> ten, ten dyblować, element. Nie? Tak, a później no, no wiesz, jeśli nie ma, no to ja to kto jak nie inny, to ja to zrobię. Wiesz, on, to I... zrobił, on to zrobił, ja, po, ja po, rozmawiałem z trenerem, ja, ja On same. to zrobił, bo w pewnym momencie już nie miał co innego. Znaczy, ja jestem, jestem dziwnie przekonany, że to nie był przypadek, że to jednorazowy pomysł Lewandowskiego, że, on że się tak. Zrodzi, on, się zrodził, on się zrodził tam w trzecim, czy czwartym kontakcie piłki. Nie miał komu zagrać znaczy, tej piłki. Powiem szczerze, nią, ja, w, ja, w, ja w tym mam. momencie zawsze możesz podać do tyłu. Przy trzecim właśnie, Nie bardzo miał kiedy. Właśnie tam tak, że, przy, że... Przy, przy drugim, trzecim zwodzie już pół Polski krzyczało podaj, że podaj wreszcie. No to ja miałem na odwrót, bo, ja, bo jak tych dwóch gości tam spakował jednym zwodem praktycznie dwóch Słoweńców, no to ja do trenera Janasa powiedziałem ale Messiego zrobił, fajnie by było jakby poszedł z tym do końca. No i on poszedł do końca i wszyscy ja wtedy darłem mordę po prostu uderz, nie? No i on uderzył nie lewą nogą, prawą, ale zrobił akcję, jakbyście popatrzyli w jakim sektorze boiska Messi rozpoczyna te ataki, gdzie mija tych dwóch strażników. Nie, a to całe pole karne przecież a on, on Tam było, sobie, tak. znaczy jak mówisz o trzeciej bramce, jak on tam z narożnika dorzucił do góry do Nie, nie, nie, mówię o jego indywidualnie. O pierwsze, o drugie, drugie. o drugie. No. Znaczy obie bramki, obie bramki no, takie panowanie nad piłką, taka kontrola i taka wizja tego co się dzieje dookoła niego, jako mają tylko najwięksi piłkarze świata, i to, że on jest takim, to mnie nie trzeba przekonywać, ale fajnie jest to zobaczyć na żywo i zobaczyć, jak, jak to, że padło takie pytanie: czy jest to najpiękniejsza bramka Roberta Lewandowskiego w karierze? Na pewno jest inna. Bo strzelał gole i z przewrotek i piętami. I no, ale no, trochę takich no, takich tak indywidualnych akcji chyba miał niewiele. Znaczy... Raz skopiował lubańskiego, jak tam strzelił od słupka. Tak, tak. No to wtedy tak, przebieg półboiska No, to, to no ale tam tego zawodników szedł na pełnej szybkości, miał, miał jednego człowieka do tego, żeby go położyć i strzelić w krótki róg. I, i, a tutaj no to zrobił Gola takiego. On pokazuje rzeczywiście to, o czym mówisz, że dzięki pracy talentowi też, no bo ale kiedyś, kiedyś mówił. Jak rozmawialiśmy? na 80% to praca, 10% to talent, 10% to szczęście, jego zdaniem. To potwierdziło mi zresztą w takich rozmowach wielu zawodników, którzy są gdzieś w swoim... Nie no musi być, no bo to nie było tak, że ten strzał na końcu to on mierzył dokładnie w to miejsce, tak? No już ten strzał po minięciu pięciu, sześciu zawodników oddajesz jakąś tam, nie wiem, intuicją i tym, że oddałeś takich strzałów w życiu ileś tam i po prostu no... No trochę I wchodzi I wchodzi. tak no, no nie, to było tle dziwne, będę... że on właściwie w Bayernie nie ma okazji do, taki, do takiego grania, tak? W Bayernie raczej... No ma od nindzie... tego ludzi, no to jest pozycja. Tak. W tym sektorze boiska z piłką, gdzie on tą piłkę miał mijając dwóch ludzi byłby, byłby Thiago Alcantara. I Thiago Alcantara pewnie by ich minął, po czym zagrałby albo do boku, albo zagrałby szukając prostopadłym podaniem lewego. I pewnie też mógłby być z tego gol, tylko zupełnie inaczej rozwiązany. A tutaj on widać jak często on wraca na swoją połowę szukając grania, a Szczegu... Tutaj jest praktycznie był jedynym wysuniętym napastnikiem. Grającym czasami nawet na boisku był obok yy, Zielińskiego. No ale... ale dzięki temu Góralski mógł wejść na środek pola karnego. No Gdzie i... był, nie wiem, czy drugi raz w życiu podejrzewam. No właśnie. No Nasz ja... polski mgolokantę, tak. No nie, fajnie. No, to jest nie fajnie, no fajnie no, bo no, widać Mieć takiego było... piłkarza, wiesz, jak, jak, jak Góralski, jakim będzie. Nie, absolutnie no, znakomicie. No, ja byłem jest... zachwycony jego grą. Znaczy, Ale musi ja się... na pewno trochę zapanować nad taką nad głupio, złapaną tak. kartką tak. Szybko. Szybko. szybko. No bo to wyłącza później, go z gry zupełnie. I później powiedzmy sobie, że był taki moment, taki faul już po żółtej kartce, że gdyby był inny sędzia, no tam dał podstawy do, do, do dania drugiej żółtej kartki, więc no, to musi na pewno uspokoić. Zresztą w meczu u, u Dogorca ostatnio zresztą przecież wyleciał w pucharach z boiska, więc no, to jedna rzecz do, do, do opanowania i tak jak tylko... dla mnie ta para Góralski-Krychowiak to jest taka para chyba już gotowa na euro, jeżeli nic tam się, się nie wydarzy. Bielik jako, jako zmiennik. No, no, wygląda to tak znaczy Ja, najgorzej. Ja powiem wam, że ja bym się zastanowił Patrząc na to jak grają środkowi obrońcy I kogo mamy w odwodzie Jak jest Glik I Bednarek, wiadomo, pierwsza para ale zastanawiałbym się, czy nie, nie próbować grać w meczach towarzyskich bielikiem na środku obrony, naprawdę, bo... No, grywa, grywa, grywa nawet w klubie, oczywiście. w klubie no, teraz I gra bardzo dobrze, temu. no, wiesz, tak. poza tym on ma, on to ma, ma to, czego nie ma glik, no ma to trochę bednarek, wyprowadzenie piłki długim podaniem, które się czasami tak, tak, przydaje tak, tak. przy przeciwniku grającym pressingiem, a no umówmy się, na mistrzostwach Europy pressingiem z nami, ben, z, z nami będą no, grali, no, z nami przede wszystkim no, grali no, będą no, wszyscy, no, bo, bo wiedzą, jakie mamy braki. My nie mamy zawodników, którzy piłkę sobie utrzymają na swojej połowie, Chociaż my dzięki tej parze właśnie Góralski i Krychowiak zyskaliśmy bardzo dużo w odbiorze na połowie przeciwnika. Bardzo, bo... tak, tak. No i super Szymański, tak? Mi się bardzo podobał to, w jaki sposób on myśli o rozgrywaniu piłki, o podawaniu, o rozwiązywaniu akcji ofensywnych. Jak, jak się nie boi, bierze, bierze akcje na siebie. Jeden na jednego. To, to, to, to, to bardzo, bardzo mało było. Szuka, szuka Zdaje się, że chwalimy reprezentację Polski w ogóle. Defensywy, oprócz defensywy. Czy, czy chwalimy trenera Brzęczka? Bo... Jędrzejczyk ja trochę, Ale znaczy bo tym wydaje tym, mi się, że tak. jest, jest za co w kilku wypadkach, tak? W tym momencie ta zmiana, tak mi się wydaje, że dlatego wszedł Jędrzejczyk, że właśnie Brzęczek chciał jednak mieć jednego doświadczonego obrońcę yy, w tym bloku, tak? I stąd stąd był pomysł na Jędrzejczyka, żeby to może on dyrygował w miejsce Glika tą obroną. No nie wyszło, do końca to wyszło, wyszło bo, no bo Jędrzejczyk w tym momencie no to jednak nie jest ta klasa chyba, mimo wszystko, co Blik. No, e, no, ale brakuje. Nie była. Brakuje, brakuje. Na pewno brakuje właśnie drugiego takiego człowieka, który będzie tą obroną dowodził. No bo blik, y, blik, y, bielik. <śmiennie> Płaciłeś za coś ostatnio? <śmiennie> to jest podcast sponsorowany. Odmowa, od wiesz. podcast sponsorowany odmową. No, odmową, tak. Odmową. Bielik, yy, bielik bednarek. No taka para jest okej, okay, tylko to jest znów dwóch młodych. E, młodych. I, I pytanie, który z nich właśnie weźmie nie, tą, no, tą. Bednarek już nie jest młody, naprawdę. No, Na to, stopera? To jest... No nie, no nie. No, ale no, no nie, dobrze, no mniej nie, doświadczony. Może nie stupę, młody, ale mniej kadrze, doświadczony. No. Stoper, w, stoper w kadrze, wiesz... No to, to gra regularnie w Premier League, no słuchajcie. No ale no. gra od, od, od 6-7 miesięcy dopiero, no, no to wiesz. Okay. No to, no to no, nadal ale... trochę brakuje do I, doświadczenia i, Glika, I wszystko. też Baboli no nie, nie, nie popełnia w tym dobrze, sezonie ma glika, ale... nie, ja no. apro... Jeśli mamy chwalić Brzęczka, to może ja do tego przejdę, bo pomyślałem sobie o, o, dwu... znaczy, o jednej rzeczy w dwóch odsłonach. Właśnie a propos Bednarka, bo pamiętam na początku jak Brzęczek przejął kadrę i powoływał regularnie Bednarka. I tam były te głosy krytyczne, że przecież Bednarek nie gra w klubie i, i po co takiego piłkarza powoływać. Później trener się zmienił klubowy w Southampton. Bednarek zaczął grać i okazało się, że to Brzemczyk miał rację i że może nie zawsze jest tak, że jak Ktoś jest trenerem w Premiership w Premier League, przepraszam, to od razu jest mądrzejszy niż trener naszej kadry. No, w tym przypadku okazało się, że nie jest. I za to myślę brzęczka warto pochwalić, że Bednarka jednak wyciągał cały czas i, i wiedział, że to jest dobry piłkarz, mimo że trener klubowy znaczy, go warto, nie widział. Warto też go pochwalić za decyzję i podjęcie jej odważnie, bo Klich w gra, Tak gra Marcelo Bielsa też ten uznaniem. Tak, zachwyca się nim i, i tylko, że Klich tam gra inaczej, ma innych ludzi dookoła, i, a my musimy się, no nie mamy 20 paru bardzo zdolnych piłkarzy, musimy jakiś mieć pomysł na granie i system. Ja wczoraj Fakt, że ta Słowenia nie była jakoś potwornie mocna, ale zobaczcie, ile myśmy nie wykorzystali, a ile stworzyliśmy sytuacji, które mogliśmy wykorzystać. I, z, i podobały mi się stałe fragmenty gry. Ilość rzutów różnych w pierwszej połowie była kuriozalna. Moje dziecko było znowu rzut rożny, znowu rzut rożny. No, no, ile no, rzut ale już tak to, to to stare, stare, może wyświektane powiedzenie. Mówię, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. I wydaje mi się, że i Izrael, i Słowenia zagrały z nami słabo, no bo, bo właśnie, bo środek pola, bo góralski z Krachowiakiem... czy to było po kilkanaście, oni mieli w sumie kilkanaście odbiorów na połowie przeciwnika w obu tych spotkaniach, to jest bardzo dużo, bo normalnie defensywni mocno. Biorąc pod uwagę stop... to, że tak naprawdę Słowenia nie stworzyła sobie wielu sytuacji. Pod no nie, rąk. bo te, co stworzyła, to wykorzystała. <głos> to już jest kwestia taki obrony. To może być dwie tak. więcej, no. No, tam było, no, były jakieś strzały. Wojtek często też tak naprawdę. Może powiedzieć i... to, co powiedział Oblak, że się nie spocił za bardzo, bo najwięcej wyciągał Nawet nie wpadły, no, a wtedy no, nie wpadła żadna. No. no tak, ale to się myślę, że bardziej się też spocił na konferencji prasowej niż wtedy, kiedy wyciągał piłkę dwa razy z siatki, bo dużo więcej do obrony, to on nie, nie miał, miał, bo wszystko było gdzieś obok bramki. No, kilka razy przy wrzutce, jeden z ostrego kąta, bity w 45 w doliczonym czasie, niecelny rzut wolny. No, Oblak miał dużo więcej pracy na pewno, bo i przy, i przy strzale Lewandowskiego i kilka razy musiał, tak, przy, tak. No i przy rzucie rożnym, kiedy Lewandowski wszedł na główkę, gdyby miał tą piłkę nie wiem, 10 centymetrów wyżej, to dałby radę ją ściągnąć do dołu i byłby z tego gol. Także mogło się naprawdę, znaczy dla kibica na trybunach dziwię się, że ci ludzie tak po te hot -dogi zapylali bez przerwy. Naprawdę, to był widowiskowe spotkanie, 5 bramek, 54 tysiące ludzi na nie stadionie. Nie ma powtórek, więc... No, no nie, ale to, to Tam wiesz, to, jakieś to... były, na tych telewimach u góry? Z jednej strony tak, z drugiej to może fajnie, no bo, bo okazuje się, że mecz na narodowym to jest taka już rozrywka nie do końca dla tych koneserów piłki, tylko to już jest takie, taka wartość sama w sobie, tak? Jak nie wiem. No nie chcę tutaj rzucać jak koncert dobra, no, kogoś tam Celine Dio. na przykład no, o, o, to jest dobre, nie chciałem właśnie żadnego polskiego artysty tutaj obrazić, tutaj pomieszać, ale tak Selindion, gdzie tak naprawdę, czy nie wiem no, gdyby Zobaczmy Michael, dyrektor, gdyby Michael Jackson do Polski dopiero, co? gdyby Michael Jackson żył, tak jak by, by, był, by, to był by, koncert, no jest to show tak. Michaela no. Jacksona pamiętam na Bemowie na którym niewiele było widać i słychać, ale ludzi przyszło strasznie dużo, no bo to był na Michael Jackson było więcej tak. słychać niż 200 tysięcy tak, tam było strasznie, ja miałem ja miałem jakiś bilet na jakiś sektor, że właściwie nawet nie bardzo wiedziałem, w którą stronę, w którą stronę jest scena, żeby, żeby się odwrócić. Na miał sektor na Woli. Na Okęciu. Też lotnisko. Koło mnie nie najgorzej słychać, do Wojska Polskiego. No, jak na Bemowie grają, tak. Zobra. Tak, Także, także no, to, to jest może z jednej strony fajne, no z drugiej rzeczywiście to może przeszkadzać tym, którzy przyszli oglądać mecz, jakim się ludzie cały czas kręcą z kiełbaskami, no ale gdzieś tam to jest no tak, jest no też tak, jakoś taki... tam budujące, że mecze reprezentacji... Fajne jest to, że jest przesądzony awans, że, a przychodzi... Myślałem, że powie, że, że jest przesądzone, kto wygra. No, no nie, no, to, to nigdy tego nie wiadomo, jak gra reprezentacja Polski, bo jak gra dobrze, to może przegrać. Znaczy na pewno jest... No ostatnio jest odwrotnie, nawet jak gra źle, to wygrywa. Znaczy faktem jest, że te, no, znaczy zweryfikują to mocno Mistrzostwa Europy. Nie. No tak, nie, to jest Mieliśmy jasne. też łatwą grupę. I... Mieliśmy łatwą, a, a tak jak już ogólnie do tych eliminacji się jak odnieść Nie można no nam to... grać, grać z, z przeciwnikami naprawdę no no w... średnich Europy. Parę, piłki, to parę, parę firm poważnych wróciło do gry po tym, jak. I to w wielkim, w stylu. wielkim stylu, jak wypadli na przykład przed czy na Mistrzostwach. No bo... nie, było, wiesz, nie było Włochów, nie, nie, było Włochów nie było Holendrów. Niemcy też pojechali jakoś takie na Mistrzostwa Świata. A wyglądano, Wal że... walicycy znowu grają w piłkę. Jak tak. patrzyłem na Włochów, to tak, tak to, to powiedzenie słynne, że nie ma już słabych drużyn i, i, tak. i że nie, tak, że się, że się poziom wyrównał, to Włochom chyba jakoś nikt nie powiedział o tym ostatnio, <klujczyk> bo postanowili pokazać, że, że są słabe drużyny, które można... Oni strzelili 38 goli? 37 chyba w 10 meczach. No, ale Więc... też mają tak odnowioną reprezentację z takimi nazwiskami. Ja się zachwycam tonali i... zaniolo. To zaniolo, no tam... No mnóstwo, no zresztą... Ale Tonali to jest taka, tak ułożona noga, że to jest taki piłka, że ja mówię, dobra, no już do Juventusu i będzie Platinim, nie? Bo to, no niesamowite. I dorzut, i stałe fragmenty, i no, no, no mógłby świecę ze, z 50 metrów gasić piłką. Niesamowity jest, naprawdę. I wyląduje za 40 milionów po sezonie w Juventusie i zobaczymy. Pewnie tak, pewnie tak. Pewnie tak. No nie, no, wyraźnie tam, tam, ten mecz ze Szwecją, ten baraż jak tam porównywałem skład, no to jednak sporo, sporo ludzi odeszło, sporo nowych twarzy. Podobnie Holandia, no też tam atak, no. atak młodzieży jest poważny no tam na, było... na pierwszą kadrę. A Babel stoi, jak wiesz, no, Babel... ale wiesz, ale to, to, to, jakby, to jakby zawsze trochę tak się powinno odbywać, nie? Że no tak, no nie, nie, nie wstawiasz 11 to. ludzi młodych, bo to pewnie się nie uda. zawsze trzeba... I właśnie chciałem o tym też, bo zobaczcie jak wyglądał Santi Cazorla w reprezentacji Hiszpanii. Człowiek, który po przejściach i w ogóle, on wychodzi na boisko w ostatnich meczach, po tym jak dobrze bardzo gra w lidze hiszpańskiej. Jest jednym z czołowych zawodników reprezentacji. Busquets też w reprezentacji wygląda, wygląda, jakby przeżywał drugą młodość, której nie przeżywa w Barcelonie. To już jest myślę kwestia ustawienia i trenera. Ale Kazorla. Nie dziwię się, że Kazorla. A którego nie... trenera? W Hiszpanii? No właśnie. No to jest, znaczy to jest w ogóle. To jest dziwna historia, i taka... Znaczy ja rozumiem wiele rzeczy, nie rozumiem dlaczego trzeba było załatwiać tą sprawę. Natychmiast po awansie i, i zanim, zanim się rozpoczęła konferencja prasowa, e, trener został poinformowany o tym, że nie będzie się dalej z nim kontynuował pracy i że wraca Luis Enrique, Bo to nie jest sytuacja, też rozmawiałem o tym z trenerem Janasem i on powiedział, Luis Henrique nie został zwolniony za wyniki no tak to, to, to, była jego, to była jego drużyna. Ten trener był trenerem tymczasowym. Wszyscy łącznie z nim mieli to tego pełną tak. świadomość. Można było liczyć, że nie wywalczy awansu i go zwolnić. No ale nie o to chodzi. Wzięliśmy człowieka, który to... miał doprowadzić pracę do, do końca i zrobić awans. Rozumiem, że pan Rubiales i ludzie z RFF-u chcą podać rękę Luisowi Henrique w najgorszym momencie jego życia. Bo sytuacja była tragiczna i że że jeżeli powstał w ogóle taki pomysł gdziekolwiek, u kogokolwiek w głowie, bo nie sądzę, że może zadzwonił z tym pomysłem Luis Enrique, ale raczej mi się nie wydaje. Więc pomysł, logicznym pomysłem byłoby to, żeby zaproponować pracę trenerowi Moreno jako asystentowi dalej. No ale z jakichś powodów, panowie, znaczy Luis Enrique pracować z nim nie chce. I no Różnie to w życiu bywa, szczególnie jak się spotykają dwie osobowości róż yy, mocne. Yy, no i w tej sytuacji trzeba było ten wybór podjąć i podjąć jakąś decyzję. Tylko po co to robić w taki sposób? Nie można było porozmawiać na spokojnie tydzień po wywalczonym awansie. Jest na to kupa czasu. Znaczy dać się przede wszystkim człowiekowi pocieszyć, tak? Tym, tak. że awans wywalczył. No dla niego to jest jakieś tam, nawet jeśli wiedział, że to jest tylko tymczasowe, no to zrobił. Zrobił to, do czego był mm, zobowiązany, zatrudniony. To, po co był zatrudniony. Ta reprezentacja, on, on, on wypróbował, łącznie z Luisem Enrique w czasie eliminacji 38 piłkarzy. I ta drużyna gra w swoim stylu, gra szybko, gra fajnie. Tam nie ma dominacji Realu Barcelony. On w jednym meczu wypuścił 11 zawodników, każdy był z innego klubu. I, i grali jak drużyna. E, on, to, to był analityk w jakimś marnym, małym klubie, wyciągnięty zresztą przez Luisa Enrique do dużego futbolu, dlatego, że fajnie pracował z nowinkami technicznymi, z różnymi tego typu rzeczami. E, odwalił swoją... Przepraszam, dziecko dzwoni, muszę odebrać. Coś ważnego, bo mam audycję. <grym> <grym> Może też odbierz, później mów. To le lepiej działa wtedy. Halo, halo. Nikt cię ze szkoły nie odebrał? Nie, Dobrze, zaraz to załatwimy, bo ja mam audycję teraz, dobrze? Idzie, to idź do Zuzi, dobra? No, ale Zuzia teraz gdzieś poszła, potem ma ich karę. Miśka, ja teraz nagrywam audycję, zaraz będzie to nagrane, będziesz się mogła posłuchać, jak się skarżysz. No dobrze, Ta, Dobra, pa. pa. No właśnie, tatuś. pa. pa. No trudno takie doprycie. No, to może za złęgó i odbierz dziecko ze szkoły. No, już wytniesz ten drugi telefon, bo.. Tam, tak, to, to się mało pauzę. Dobrze, dziecko chyba uratowane. Także z, z, z, ja się okaże jeszcze. Yy... No, no i... o tym, że tak, że mogli się panu Moreno pozwolić. Pocieszyć, pocieszyć. Potem usiąść do stołu, porozmawiać nad tym, nad jakimś rozsądnym rozwiązaniem, nad jakimś rozsądnym chociażby po, pożegnaniem. No nie wiem, zagrać mecz towarzyski, yy, chociażby poże, pożegnać go, jeżeli już i yy, zrobić to z klasą. No niestety w Hiszpanii wiele rzeczy. Mała akademia kwiaty. No nie wiem. Order rozmawialiśmy o pożegnaniu Łukasza Piszczka i to, co mi się na przykład bardzo podobało z punktu y, trybun, już wiedząc o tym, że to będzie tak, y, odbędzie się jak się odbędzie, no to ten moment naprawdę był fajny i myślę, że Łukasz Piszczek zapamięta go do końca życia, bo rzeczywiście sto, sto, 55 tysięcy ludzi prawie stojących, skandujących jego nazwisko w momencie, kiedy schodzi z boiska plus Darek za te, no to, tego, no, czy to <śmiech> dla niego chyba nie było istotne w tym momencie, <śmiech> bo myślę, że dla DVD tego nie będzie oglądał raczej, raczej ten moment, kiedy się żegna z kibicami z takim malutkim Bońkiem. Z kibicami, z kolegami. Znaczy pomysł był Bońka i myślę, że myślę, że jeżeli już, to Piszczek na pewno mu to zapamięta, że, że został w taki sposób pożegnany, nie w taki, jak się kiedyś żegnało e, piłkarzy w reprezentacji. E, i, czyli nijak. Czyli nijak. no po prostu. Tak, tak jak się to, to na przykład robi w, w dużych klubach. Piłkarzy są zapominani, gdzieś tam wypychani, potem, potem muszą na flagach pisać e, na przykład Walia, e, Golf, Madryt w tej, tej kolejności. kolejności. <laughs> Bo już są wypychali z klubu od dawna. No tak, tak to. Tak to bywa. Także to był, to był jeden z fajnych momentów kibicowskich, bo to kibicowanie rzeczywiście leży zupełnie na meczach reprezentacji narodowej. Drugim jest, jak no, rzeczywiście, może robić wrażenie, jak te 54 tysiące ludzi na początku stanie i hymn zaśpiewa i jest biało-czerwono, to, to nawet na mnie, który jestem szczególnie w ostatnich latach do, do chóra y, patriotyzmu w każdym wykonaniu, y, z, z tym na majtkach włącznie, nastawiony dosyć sceptycznie i do Polski Walczącej, y, w której byli moi dziad z jednej i z drugiej strony rodziny. E, jestem nastawiony bardzo sceptycznie. Wolałbym, żeby to się inaczej odbywało, ale, ale rzeczywiście moment fajny. Do no. e, reprezentacji chyba powiedzieliśmy sobie wszystko: hiszpańskiej, też i włoskiej. No to może czas na wielkiego Mu, który wraca Ja jeszcze chciałem tylko skończyć wątek Bednarka Bo tam miałem jeszcze powiedzieć, że podobna sytuacja z recą tak naprawdę Że też tam trochę go Brzęczek Powoływał jak mu nie szło Nie grał w klubie, a po zmianie klubu Gra, gra nieźle. No, wczorajszy mecz może akurat mu nie wyszedł tak do końca. Którymu no, w... którym obrońcy wczorajszy mecz? Wysz. Ale wydaje mi się, że, że jakby docelowo e, ze względu na wiek, ze względu na to, no tak, gdzie gra, jak gra. Nie wyszedł. Tak, to... to to Reca się domowi na tej lewej stronie kadry na jakiś no, czas. Jest tam jeszcze, jest tam jeszcze Rybus. Mówię, ze względu na wiek, no. bardziej Reca. No, rybus no. raczej już gdzieś tam... No tak. jeśli, jeśli jednym z zadań Brzęczka jest odmłodzenie kadry, a mhm. takiemu jemu trener Boniek postawił, no i to jest konieczność, no bo, bo, bo duża część piłkarzy tych nawałki, którzy odnieśli ten, no, powiedzmy sobie, sukces na, na Euro, no to już jest w takim wieku, że trzeba szukać nowych rozwiązań i, no i właśnie to, a nie mamy, to jest jakaś nie opowiedź. Nie, nie mamy jak panie czterech zawodników na każdą pozycję? Nie mamy, nie mamy. Nasze młodzieżówki bardzo przeróżnie im to idzie i widać, że ci piłkarze... No, nie do końca wiadomo, czy coś z nich będzie. O ile w ogóle można cokolwiek mówić o, nie, no o, o, o wynikach młodzieżówki nie w przełożeniu. Nie szkolenia młodzieży. Nie. Po prostu nie istnieje on cały czas i to jest tak, że <śmiech> jeszcze długo nie powstanie ten system, bo nikt tak naprawdę nie ma ochoty się za to zabrać. Stworzenie na początku y, panowania Zbigniewa Bońka kilkustronicowego a którzy będą grały takim samym stylem jak reprezentacja... Ale reprezentacja jak, w każdym nie, meczu nie, nie. gra innym No właśnie o to systemem. chodzi. To nie ma żadnego sensu, nie ma żadnego programu znaczy to w ogóle, biorącego że się przy... do szkolenia młodzieży w jakiś znaczy sposób to, systemowy. To, znaczy, no. wiesz, system gramy tym samym ustawieniem, sprawdza się w klubach mhm. e, i też musi być zmieniany w tej ostatniej drużynie Nie, ja czasem. mówię tylko, jaki przykład, bo, to, bo tego tak naprawdę znaczy dotyczy, nie, no nie dotyczyła no PZ... ta zmiana, którą PZP no wprowadził jest, kiedyś, jest, jest, wiesz, jest, yy, jak to się nazywa, Akademia yy, Młodych... Yy. Nie, no, znaczy, tam, znaczy to, co się dzieje tam na Orlikach przy okazji tego programu PZP owskiego tam się do, do pracy z młodzieżą... Jak to się nazywa? Nie pamiętam. Poszedłem raz, zobaczyłem jak to funkcjonuje w Kielcach i, i w zasadzie sobie dałem spokój, bo zobaczyłem, że to są treningi, które, które mój syn w, w DAPie kieleckim ma, jest dwa razy bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o, o pracę nad taktyką, techniką i po prostu zwykłą, normalną grą w piłkę. Także odpuściłem sobie ten program PZPN-owski, do którego zresztą byliśmy tam ciągnięci, ponieważ Kacper sobie tam radzi na boisku. No ale rzeczywiście to, to nie jest chyba to, o co chodzi. wiesz, ważne jest, że ta masa dzieciaków w piłkę gra i przy normalnej głowie i dobrym podejściu pojedynczych trenerów, bo to jest zawsze najważniejsze i to nawet jak porozmawiamy z piłkarzami, to oni pamiętają wszystkich dobrych trenerów, którym pracowali od dziecka. I ich nazwiska i jak, jak po, powiesz, zapytasz się Roberta Lewandowskiego, jego trenera od motoryki, jak był dzieckiem, to on, ci, to on ci powie jednym tchem wszystkie nazwiska tych trenerów, którzy z, y, zrobili z nim dobrą robotę, ale też będzie pamiętał nazwiska tych, którzy go gdzieś skrzywdzili i, i, i rzeczywiście y, robili po prostu głupoty i rzeczy krzywdzące. I... Y, y, y, system powinien odpowiadać za to, żeby ci trenerzy przede wszystkim byli wyszkoleni i żeby do, te, do klubów, do pracy z dziećmi trafiali ludzie, którzy mają podobne pojęcie, a nie żeby w jednym klubie, takim na przykład jak Korona Kielce, było trzech ludzi fajnych, zdolnych i otwartych na, na tak nowinki na, na no, ze świata. To, to, to, to. Ale dobór trenerów jest bardzo przypadkowy, szczególnie w klubach dużych. W akademiach oni wszyscy są szkoleni y, podobnie i często współpracują z innymi klubami. No nie, no, ale ja chodzę z Szymonem, chodzę z Szymonem tutaj na tą barcę kole i, i powiem Ci, że jest bardzo różnie, jeżeli chodzi o trenerów i jest bardzo różnie, jeżeli chodzi o podejście do trenerów i no niestety ja muszę z tym czasami z koordynatorami rozmawiać na, na, na temat elementarnych rzeczy dotyczących szkolenia. najgorsza, najgorsza rzecz jaką jaką trenerzy przeżywają to rozmowy z rodzicami. Poszedłem, bo okazało się, że jedna z grup przegrywa po 12:0 i w zasadzie nie ma żadnego kontaktu z piłką, bo gra z przeciwnikami, którzy są od nich zdecydowanie mocniejsi i to niczemu nie służy, bo te dzieci przestają przychodzić na mecze. No bo nie chcą może, temu to, może temu to ma służyć. No chyba, że przyjmiemy to w ten zarz, ale to bez sensu. Bo nie razie, zarabiają. Że rodzice płacili. Jest no bo to, to, nie, to nie, nie jest taki klub. klub. I po rozmowie z koordynatorem okazało się, że jednak można było podzielić tą grupę trochę inaczej. Można było zamienić trenerów, można było tak podobierać przeciwników, żeby ta młodzież się mogła rozwijać. Bo to są sześcioletnie dzieci, z których nie mają zielonego pojęcia, co jeszcze wyrośnie. Czy w ogóle będą jacykolwiek piłkarze? Nie, no to... w tym wieku to... Znaczy w tym wieku to nawet jak któryś kobie, Ale to chodzi o to, żeby nie lepiej, do sportu. Nawet no. jak któryś kobie piłkę lepiej, yy, no to czy to... Znaczy to przede wszystkim ja bym to robił w ten sposób, że wtedy tych, którzy, tak jak to było w wypadku mojego syna, on był automatycznie przesuwany do wyższych kategorii wiekowych. Yy, I tyle. Mógł być, tam był słabszy yy, od tych starszych, ale jego to motywowało. Wszystko zależy od tego, jakie... jakie Jaką psychikę ma dziecko, jak reaguje na porażki, jak radzi sobie na treningach, czy lubi, czy chce, trzeba z nim rozmawiać i to, to nie, nie, systemowo tego nie załatwisz. Musisz rzeczywiście rozmawiać z tren ale trener musi widzieć, że jeżeli mu się zawodnik ewidentnie wyróżnia, to jest tak jak przy. No, pytam się Kaspra, co robiliście dzisiaj w szkole. On, mówi, grali on jest w drugiej klasie. Graliśmy sparring z czwartą B. I on wie, jak było? No Wygraliśmy 7-0. On mówi, a tobie jak poszło? No strzeliłem 7 bramek. No tak, tak, jak gra w piłkę, nie ma sensu, rzeczywiście. No albo jak gra ten sparik, o którym pisałem w komentarzach na Facebooku. 40 do 3. No to nie ma w ogóle sensu. No to nie ma w ogóle sensu, nie powinien się odbyć taki mecz. No. Nie, wiesz, trener z, z, z DAP-u robił wszystko, żeby to zmienić. Nie, rozumiem, rozumiem, tylko kwestia bo jest tego, że różnica, różnica... Poziomów między drużynami była, była taka, taka że, że te, te drużyny dali... się po prostu nie no powinny tak, ale nie było te... w tym wieku. Znaczy nie wiesz, było oni możliwości. są w tej samej klasie rozgrywkowej, yy, mają po tyle samo lat, nikt nie będzie, nie pojedzie wcześniej, żeby zobaczyć, jak gra drużyna z innej gminy, po prostu się umawiasz, bo są no, wiesz, tak się umówił teraz koronę Kielce, kurczę, juniorów na sparring yy, z Krakowią. No i wychodzisz, lejesz tamtych, no nie widzieliśmy ich w tym roku, nie wiemy jak grają w piłkę. No, a ja tutaj... nie rozumiem, dlatego też jest, zachodzi pytanie, czy rzeczywiście rozgrywki, bo nawet w Lamacji, nawet Johan Krojf twierdził, że, zbyt wczy... że to jest za wcześnie na to, żeby dzieci grały poważne rozgrywki ligowe. Nikt nie gra poważnych rozgrywek. To jest, wiesz, to jest To, to są... chodzi o to, że to ma być przede wszystkim zabawa. Jeżeli... No tak, ale muszą, jak grasz w piłkę, no to musisz chociaż liczyć gole, nie? No, no, no ale no... <śla> <śla> Więc wiesz, nie popadajmy... No nie, bo wydaje mi się, że kwestią jest nie to, że ten mecz się odbył, no bo no bo odbył się, no bo się spotkali. Ale pytanie jest, co dalej, tak? Bo znaczy nic z tego meczu nie wynika. Dla, ani dla jednej, ani dla, znaczy dla, dla... obu drużyn wynikło. Jedno powinniśmy unikać, unikać samym, tego, tego, tego typu tak. rzeczy, tak? Wiesz, no jeżeli trener po przystanie 4 do 0 mówi, chłopcy nie oddajemy strzałów wcześniej niż po 10 podaniach. No wiem, no to jest praktyka powszechna i tak powinno dojść. Tak. No potem zwiększa sposób... ilość tak. podań do 15, tak. potem zdejmuje jednego zawodnika, a przewaga rośnie cały czas tak samo. No, no już bez przesady, już nie zdujmy kolejnych zawodników nie albo, bo, bo, wiesz, no oni też wychodzą, ale Kacper, wiesz, Kacper na przykład na tym meczu nauczy się jednej rzeczy. Grali sparring y, trzy dni później y, z, z drużyną wewn wewnętrzny, z drużyną ze starszego rocznika. Ja mówię, no i co, Kacper, jak, jak tam się czujesz przed tym? On mówi, najwyżej przeglamy 40 do 3. No dobrze, no to no. wiesz, ale on wygrał. On wygrał. A teraz no dobra, ale, ale, ale, ale, ale nie szedł, ale wiedział, że idzie grać z lepszym zespołem, starszym. I co? I, no prze, dobra, i Kat... przegrali, i przegrali po, po godzinie grania jedną bramką. Kancer ma tak. takie nastawienie. Ja obserwowałem to, że sześciolatki, jest... które chodziły na mecze i regularnie dostawali baty z drużynami, którymi nie mogli zacząć nawet współrywalizować, w sensie takim, że nie mogli im zabrać piłki, bo tam te dzieci były szybsze, większe. No, no mówię, to nie jest kwestia pierwszego meczu, że taki To się... niczego nie prowadzi. To dziecko nie chce chodzić na mecze. Ono jeszcze ale chce wiem. chodzić na treningi, no. bo lubi piłkę. Nożną, ale już nie chcę przychodzić na mecze. No to, ale zgadza to się zupełnie ale skutek. Zgadza się, bo, bo tu masz rację. To ma być zabawa. Masz absolutnie rację. Dla żeby, to ma żeby, być zac zabawa. żeby zacząć grać w piłkę, znaczy wiesz, to też jest tak, że żeby dzieci zaczęły grać w piłkę, już tam liczyć te bramki i tak na poważnie bardziej, nie mówię o meczach ligowych, to one muszą mieć przynajmniej te 8-9 lat moim zdaniem. Co no, najmniej. To najwcześniej, bo w pewnym momencie jest tak, że dzieci, te, które się wyróżniają, oni już nie chcą grać ze swoimi kolegami z sparingów wewnętrznych, bo ich to nie interesuje. Ich motywuje do grania to, żeby sobie zagrać z kimś innym. Tak jak grają w szkole. Wygrywasz ze wszystkimi ze swojego rocznika, ABCD, to chcesz grać z drugą, trzecią, czwartą klasą i być od nich lepszy. I to jest naturalna, naturalna kolej rzeczy i naturalny rozwój. Jedni, jedni reagują tak, że zedrze sobie kolanem więcej w piłkę nie gram, a drugi zedrze kolano, to zedrze drugie, a później jakby mógł, to by trzecie. Nie? I ta... nie, no tak, no to... To jest kwestia osobowości, no. jakiejś tam wyborów, no bo po prostu to, również tego dziecka. No. no, że przede wszystkim, bo to jest tak, że ja z, ze swojej praktyki w pracy z dziećmi, czy na stoku narciarskim, czy przy piłce nożnej, wiem, że dziecko nie jesteś w stanie zmusić do uprawiania sportu. To jest tak, jak jakby, jesteś, to jest tak, jakby o, chciał... O, zdziwiłbyś się. <śmiech> no, <śmiech> znaczy, nie... Jak obserwuję rodziców, nie, no dobra, są, to jest są... dramat. Nie, no jasne, to rodziców. No ale są i sportowcy, którzy osiągnęli wielkie sukcesy, jak Andre Agassi, yy, będąc zmuszanymi do, do uprawiania dyscypliny sportu. Później sami się do tego musieli zmuszać. Efektem były depresje, yy, samobójstwa, narkotyki, yy, rozpady kolejnych związków i tak dalej, i tak dalej. Nie o to w życiu generalnie chodzi. Chodzi o to, żeby yy, po pierwsze... Robić to, co się lubi, no właśnie, żeby po drugie to robić to jak najlepiej. E, no i tak, znaczy na tym etapie na pewno to ma być zabawa. Znaczy, generalnie jak się zapytasz dobrego sportowca, ze światowej czołówki, z którym porozmawiasz, czy jemu sport, który uprawia, sprawia radość? Zapytasz, zadasz to pytanie Robertowi Lewandowskiemu, to gwarantuję Ci, że Ci odpowie. Gdybym nie sprawiał radości, to w ogóle bym już tego da dawno nie robił. Może Gareth Bale jest wyjątkiem. Nie, <laughs> nie słyszałem też, też ostatnio a propos Mary Shield yy, yy, też taką historię, bo ona wygrywała wszystko, w którymś momencie przestała i i też nagle pojawił się problem. i Szukano długo przyczyny i zresztą yy, byłem na wykładzie człowieka, który był znowu na wykładzie jej psychologów, którzy, którzy prowadził jej grupę psychologów i okazało się, że problemem jest to, że ona się przestała bawić jazdą na nartach. No bo ona nie chciała przetrwać, przestała wciągu mówić, bo się słucham, tak. gdzie ona? Tak, tak, wystarczy. Tak, I teraz i teraz jest kwestia tego, że ona się przestała tym bawić no to, i potrzebne to... było półtora roku pracy po to, żeby ona znowu odzyskała tą radość z wyjścia na stok. Najnormalniej świecie. Znaczy, tym, co, tak? co, co robiła za młodu i jej młodości Absolut, sprawiało to fajnie. Ona zgadzam. stara nie jest, ale... Absolutnie ale... się zgadzam. No, to, jest dla, to jest to, dlaczego... Ale to chodzi o zabawę. To jest to, dlaczego skoczków cofa się na przykład do tego Ramzał skacze się, pracuje się nad techniką, ale również po to, żeby im to sprawiało radość. Dlaczego oni, dlaczego oni czekają na planicę? No bo to no, największa radocha jest. No. bo, bo latają, tak. Nie, no, no I właśnie dlatego, wiesz, jakby się nie cieszyli, no to podchodzi mi do tego jak Ahonen, który nawet w planicy nawalony wychodził na <grym> No tam jest jeszcze kwestia adrenaliny. To jest jeszcze znaczy, no, dodatkowa historia. Ale to tak. wszyscy mają. I muzycy rockowi i sportowcy, że to codzienny brak adrenaliny, który mają wtedy, kiedy startują, muszą czymś nadrabiać. Nadrabiają to w różny sposób z jego no Ale jeszcze, jeszcze bywa czego inny brak codzienny. No, no tak, ale to, to bardzo podobny yy, yy, świat generalnie <grym> I, i podobny poziom yy, różnych hormonów yy, tutaj wchodzi w grę. Temat niby. Ale ja, ja bym mam takiego znajomego, myślę, że świetny przykład Damian Białek, który nas słucha i pracuje w ogóle ma swoją akademię piłkarską, ale pracuje z nimi jako psycholog. Bardziej niż jako trener piłkarski, Ja w ogóle gra w drużynie futsalowej bardzo dobrze i pracowaliśmy razem i w ogóle prowadzi świetne warsztaty dla sportowców już takich całkiem dorosłych, którzy są mistrzami Europy, świata i tak dalej. I możemy go w każdej chwili zaprosić, Ja myślę, że zrobimy taki odcinek, bo to jest mega fajny temat. Nie, no jak tylko rozwiąże się tutaj kwestia remontu, który dzieje się nad nami. Państwo na szczęście tego nie słyszą. Nie no, jest pięknie. A tak, na razie wiem, może mają przerwę obiadową. Słuchajcie, ja mam a propos składu, bo tam mamy jeszcze pewnie z pół godziny, tak patrzę na zegarek. Tak mniej więcej. E, mam taki mam taki ten, bo pojawił się, wczoraj pojawił się news, e, który mnie bardzo ucieszył, e, jeżeli chodzi o transfery do Vive. Nie wiem, czy, czy wam umkło, czy nie umkło. Że wczoraj drużyna Skielc zakontraktowała na trzy następne sezony, poczynając od tego. Następ... E, od tego. Następnego, od 2020. No. Zawodnika, e, który, którego śledzę od trzech lat, ale nazwisko mam tak, że się nie umiem go nauczyć, mimo że nie jest jakieś strasznie trudne, bo on się nazywa e, Hałkur. E, Y, Tras Starson. O, nie, nie, to bardzo łatwe. Y, I zawsze mówię Tor Starson. No, y, ale no, budzisz no, mnie o północy. No, no, no, no, no, no, no, Tras Starson, hałkur. Y, jak słusznie mówi redaktor Kotwica, będzie miał szybko, szybko przezwisko testosteron. <grym grym grym> Także y, no i to jest zawodnik, który ma w tym momencie lat 18. Od dwóch lat gra w pierwszej reprezentacji Islandii jako środkowy rozgrywający. Jest mega gwiazdą, jeżeli chodzi o swoje kategorie wiekowe. No i udało się go... Za... Rozmawiali z nim Duńczycy. Rozmawiały trzy duże kluby z THWKIL włącznie, którego go chciały mieć u siebie. No i Bertus Servas y, go zakontraktował na te trzy lata do Vive. Yy, no wiemy, że niepośrednią rolę przy transferze grał Toril Olafsson, y, który... No w Islandii, jak wyjdziesz na ulicę, to musisz spotkać piłkarza ręcznego. No, tam, i, i, Albo nożnego. Tam myślę, że możesz sobie wybrać dowolną grupę zawodową. I jak wyjdziesz na ulicę, to, to kogoś spotkasz. Tak. Chyba, że będzie to... Nie, tam nie ma reniferów. Może z górnikami chyba może być problem tylko. Bo teraz tam ulicy już też nie kopią. No ale no ja polecam polecam, bo to jest chłopak, który polecam, żeby zobaczyć sobie gdzieś tam na YouTube, nawet jak on grał w piłkę wcześniej. Ja się bardzo cieszę, bo to jest taka pozycja newralgiczna. W ogóle w Polsce nie ma zbyt wielu utalentowanych w ogóle na świecie, oprócz Słowenii, która produkuje masowo e, piłkarzy ręcznych e, na środkowe rozegranie. I ostatnio był w Kielcach taki jeden, o czym chciałbym też porozmawiać, przyjechał Stas z Kubek, który ma 1,70 m w kapeluszu i, i rzucił tych goliwiwę masę, grając w Barawa Wardaru. I no, wiadomo, że był jest i Bombacz, i jest i, i Zorman był. No i właśnie, myślę, że myślę, że dla takiego zawodnika osiemnastoletniego Kielce to może nie jest najpiękniejsze miejsce do mieszkania. Chociaż jak z, to Islandii, jak z Islandii przyjechał, to, to, to w Kielcach przewidrzewa są. Chociaż że go nikt nie lubi. Kielc? Czy drzew. Drzew. Nie, no, w, w, wiesz co, jakbyś zobaczył, jak wygląda puszcza, tak zwana jest puszcza w, w, na Islandii. To są takie, takie no, maksmetrowe, skarlałe jakieś takie popierdółki. Ja, kiedyś w Holandii szukają haszczy. Holandii, w Holandii? Z ale z, z, z czym miałbyś te haszcze? <laughs> Jakiekolwiek chaszcze, bo po prostu chcieliśmy Dzikie. znaleźć. tak. Nie, nie to dzikich nie, nie ma, tam chaszcze. wszystko należy do kogoś. Na, na Islandii puszcza ma maks metr wysokości, więc każde wysokie drzewo 3x3, tak. to mniej więcej tak <laughs> wyglądały <laughs> haszcze w Holandii. No. no więc on, y, no wiesz, jeżeli masz możliwość pracy z takim trenerem na treningach, y, z dwoma środkowymi byłymi rozgrywającymi, czyli z Uroszem Zormanem i Talantem Dyszebajewem, to dla takiego osiemnastolatka, myślę, który myśli w, swojej, w swoim tam, układa sobie jakoś swoją karierę, już wie, że jest niezły, bo naprawdę jest dobry, to nawet jeżeli nie myśli o Kielcach jako klubie docelowym, to... No, to myślę, że to milowy krok, praca z dwoma takimi ludźmi. Tak się zastanawiam, bo znowu słyszałem o tym, że jednak w Kielcach są duże problemy. I... No, są i dlatego kadrę się odmładza. No Międzyfinansowe. No, P właśnie finansowe. No, nie będziesz płacił wiesz, środkowym rozgrywającym pokroju, nie wiem, Palmarsona tyle co, też zresztą z Islandii, tyle co, co 18-letniemu zawodnikowi. I drugi, drugi taki transfer został. Poza tym no, zatrudnienie 18-latka, którego za te 3-4 lata można pewnie dobrze sprzedać, dobrze sprzedać do to jest jakieś no, ale rozwiązanie. To, ale, ale, no, z punktu widzenia no, finansów, ja, to, ja, to, rozsądne. Ja świeżym, żeby to W piłce ręcznej nie ma zbyt wielu spektakularnych no, transferów. Tylko, tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Vive sprzedało za bardzo dobre pieniądze dwóch yy, zawodników Czyli mówię tutaj o Luce Cindriczu i o teraz Blażu Jancu, który odejdzie też do Barcelony. Jeżeli sobie dobrze pozapisujesz kontrakty, a Bertus Servas ma do tego głowę, bo i kupić u mnie i do Barcelony sprzedał ich obu, myślę, że nie wiem za ile dokładnie, ale myślę, że łącznie jest to kwota około półtora miliona euro. To w piłce ręcznej tyle to kosztuje. No, to koszt... by było... no tak myślę, bo wiem, wiem że Luka Cindricz miał odejść za. Wiem, że nie zgodził się Bertus Servas na 600 tysięcy euro. E, powiedział, e, powiedział, kwota, jaka padała, to był co najmniej milion. E, Blasz Jan tańszy nie jest. Myślę, że w pakiecie mogło to być, że, bo myślę, że tak to się mogło odbyć, bo takie plotki chodziły na ten temat. Blasz Jans odejdzie. Przede wszystkim zarobki blaża Jansa e, też, od, też od, odciążą, od, odciążą, odciążą budżet i w jego miejsce. Dzisiaj się pojawiła informacja od również islandzkiego dzisiaj na topie dziennika Vizir. Nie wiem, proszek do prania on nie robi, <głos> robi te gazety. Trochę inny świat. E, tak, okej. Okay. No. Że przyjdzie na, na jego miejsce 25-letni reprezentant Islandii, który nazywa się Good Gudio, gu, nie, nie, Niemożliwe. Gudionso, z z, nie zgadłbym z tych Gudionsonów. Oni tam wszyscy są z tych. Ale na imię. Każdy ma w rodzinie na, na imię ma ciekawe, ciekawie, bo, bo ma na imię Sigwaldi. E, Bardzo ładnie. No i to jest właśnie ten kierunek, o którym mówiłeś. Bo się gudionso. tylko, że przyjedzie z, z toporem. I... No i to jest zawodnik, który I gra na hełmie, pozycji z, też. Hełmie z nogami. No, z Sigvaldi. takim imieniem. No tak, ale. Wiesz, obaj się nazywają tak, że będą musieli mieć przezwiska szybko. Znaczy Good ona to wszyscy zapamiętają, ale. E, no i to jest zawodnik, którego zarobki na pewno będą wielokrotnie niższe. E, lat ma 25. W zeszłym sezonie grając przeciwko drużynie Wisły Płock rzucił im w dwóch meczu 16 bramek, a gra w nie najmocniejszym klubie, bo wolwerum. E, w, w ubiegłym sezonie rzucił 50 bramek mistrzów, w tym już 36. I regularnie bywa w siódemkach kolejki jej zawodnik, jak na skrzydłowego, 1,90 m wzrostu, broniący na pozycji numer 2, co jest bardzo ważne w polityce kadrowej Talanta Bajewa i Bertusa Servasa, żeby zawodnicy mogli grać na kilku pozycjach, żeby kadra nie była za szeroka, ale żeby się uzupełniali. Wiem, że padały dużo większe nazwiska zawodników. Naprawdę stopu nie mogę powiedzieć, bo mnie ci, którzy mi o tym mówili tam skrzywdzili mocno, że się nigdy niczego nie dowiedział w Kielcach. <laughs> ale naprawdę duże nazwiska. No ale duże nazwiska mają to do siebie, że trzeba im dużo płacić. Kolejno... Te nazwiska były całkiem duże, znaczy długie przynajmniej. No nie, to było... I trudne. I trudne. No, nie, właściwie nie. nie. ale w telefonie szukał literował, ale, ale nie, mówię, bardzo mówię, łatwe. Mówię, nie mówię o, tych, mówię o tych, którzy ich zastępują. A, tamci. A. Tamci, co tam, co tamci, nie mogę Tamci, tamci, tamci. A ty krótkie, proste nazwiska. Jest trop, jest trop. Co nie mogę o nich powiedzieć. No i drugi kierunek, no to jest to, że kadra, w przysz... która będzie w przyszłości, muszą, bo oni mają krótkie nie. nazwiska. Którzy, nie podpytujcie, bo no zgadniesz. To nie jest dużo, wiesz. To jest jedna dobra. pozycja. No w zasadzie dwie. Czekam, kiedy wystrzeli z jakimś następnym. Czy to Niemiec? Nie dobra, już nie będę. Już te... Niemcy też A mają. Niemiec? Się... Tak nie wygląda bo jak cudzoziemiec. No so, tak. Z wyglądu taki dijaki. Podobny tak. zupełnie do nikogo. No i jak popatrzymy na kadrę, jak ona się zmieniła tak naprawdę w przyszłym roku, średnia wieku wieków WiWE to będzie 24 lata. I będzie tylko jeden zawodnik powyżej 30 i będzie nim Igor Karacicz. Podczas kiedy jeszcze półtora roku temu, jak się kończył sezon, takich zawodników powyżej 30 w Vive było 9 e, i, i średnia wieku wynosiła prawie 29 lat. E, także kierunek jest znany. No. Mia, była propozycja, żeby środkowym kołowym został y, zawodnik z y, Odry Opole y, Klimków, no ale on stwierdził, że nie będzie siedział na ławce w Wiwę. A z tego, co wynika, z tego jak ja prześledziłem kadrę na przyszły sezon, jak kto jest zakontraktowany, to byłby trzecim kołowym. Pierwszym będzie Artiom Kareliok, drugim będzie y, Turnat i trzecim byłby Klimków. Jeżeli zakładamy, że zawodnicy zmieniają się obrona atak, bo tak gra Wiwę, no to Klimków musiałby grać sporo. W takim układzie pewnie, jeżeli sytuacja finansowo wiwe da radę, no to może utrzymają Romarika Gio, który gra świetnie wiwe w obronie i również biega w pierwsze tempo do, do ataków. Jest ceniony i przez sztab trenerski, i przez kibiców. Jeżeli nie, no to będzie po prostu dwóch kołowych, bo Julena Gina-Galde odejdzie. Także to rzeczywiście jest do to, co powiedziałeś, że, że, że te finanse nie wyglądają tak. Tylko, że Bertus Servas zarządza projektem w sposób, moim zdaniem, na tyle świadomy, że wie, że jeżeli mam niższy budżet, to muszę, próbując utrzymać jakość, muszę odmłodzić skład, co również opłaca mi się długofalowo. I, i to, to jest robione bardzo konsekwentnie i moim zdaniem dobrze. No mecz z Wardarem też byłem na tym meczu. Mecz świetny w wykonaniu Wiwe. Wardar osłabiony, wiadomo, nie było paru zawodników, kilku odeszło przed sezonem, ale to jest Wardar, który wygrał dopiero co Ligę Mistrzów i Wardar, który regularnie urywa punkty najlepszym w Lidze Mistrzów i, i walczy z Wiwe o, o te same pozycje. Więc zwycięstwo z nimi dziesięcioma bramkami Mega fajny mecz, tylko jedna rzecz mi się rzuciła w oczy: Polak nie rzucił ani jednej bramki. To a właśnie, w... właśnie, czekałem kiedy się. Bo tak, wszystko fajnie tu opowiadasz, fajnie, fajnie. No. Norwegowie, znaczy ci Islandczycy, Hiszpanie, no. nacji przeróżnych, mnóstwo. No. A jakby miał jakiś Polak tam się pojawić i cokolwiek no Pojawił Znaczyć. się na boisku Krzysztof Lijewski, który jest kontuzjowany. Nie w, temacie, czy... w temacie młodych Polaków. Tak, tak. No Młody z... No bo, bo Arek tak. Moryto też jest kontuzjowany, był na trybunach. Wiadomo, że on grał będzie. No i pojawił się na boisku zawodnik, który no, zdarza mu się rzucić bramkę, ale ponieważ stoi w swojej, to jest mu dosyć daleko do tej drugiej. Mateusz Kornecki, który wszedł na 8 minut, ee, odbił 6 strzał, od, na 6 strzałów odbił 3 z czego obronił rzut karny, yy, Iwana Czupicia. No i miał wejście do bramki świetne, no 50% w 8 minut. Uzupełnił świetny występ Andreasa Wolfa, no ale to byli jedyni Polacy. Jacy... Ja nie pamiętam takiego meczu Wiwe osobiście na którym bym był i żeby Polacy nie rzucili ani jednego gola. Czy to w lidze mistrzu? W lidze to wiadomo, znaczy, że nie. Ale obawiam się, że to taka będzie teraz tendencja, tendencja że to będzie coraz częściej, bo, no, to bo to cała, w Płocku, cała twoja, w Płocku już tak jest. Bo cała ta twoja... No właśnie, cała ta twoja opowieść o tym, że fajnie, że osiemnastoletni Islandczyk, że ten, no, że tak. tamten, że tutaj były zakusy na kogo i że drogo sprzedajemy zawodników właśnie ze Słowenii czy skądś, to wszystko fajnie. Tylko, że... Polska piłka ręczna, niestety. Znaczy, znaczy, bo kielecka piłka ręczna to jest jedno i to jest bardzo znaczy, fajne. klubowa a, to jest zupełnie co tak, innego. A polska tak? piłka ręczna jako całość. leży i kwiczy. Leży i, kwiczy i, i, i że tak powiem, kopie coraz głębiej, niestety. No ale też z Wiwe też nie mamy jakichś młodych chłopaków, którzy wychodzą. No właśnie o to chodzi. No znaczy, ale tylko, tak że dalej, też to chyba pani... jest tylko i wyłącznie polska. Kielecka też mamy duży, mocny, silny klub, który jednak nie wychowuje młodych piłkarzy. No, no. wiesz, no ale to nie jest jakby. Y, klub może mieć różne modele. No akurat może nie, nie ma takiego modelu, że będzie w Młodych znaczy, Polskich. On ma wychować albo kupić właśnie młodego, tanio jakiegoś, wychować go i sprzedać drogo, no bo to jest biznes. Klub, a nie... gener klub generalnie jako taki ma zarabiać pieniądze. Jeżeli, ma, jeżeli proponuje... A nie ratować polski sport. To, co jest ambicją Bertusa Serwasa, to jest ściąganie wszystkich najlepszych, zdolnych młodych Polaków no do No dobrze, winy. ale w piłce nożnej na, na przykład wprowadzano przepisy dotyczące tego, że musi występować tyle, to, a tyle zawodników z tego kraju. A... Znaczy, to dotyczy tylko zawodników Unii Europejskiej. No teraz to z Unii Europejskiej. I, ale dlatego, w piłce ręcznej jest, jest tak samo. Dlatego... A wcześniej dotyczyła hmm. krajów. No tak, ale to było dawno temu. Teraz, teraz nie możesz mieć, nie, mo no nie możesz się kierować... No w piłce ręcznej polskiej, no to mielibyśmy poziom taki, że, że nikt by tego nie oglądał, jakby grali tam sami Polacy. E... A jeszcze jakby na przykład zrobić przepis. No ja jakimś... Mówi, żeby grali sami Polacy. Chodzi o to, żeby była szansa, żeby, nie wiem, raz na jakiś czas pojawił się jakiś młody polski zawodnik. W meczach to ligowych nie... masz mu juniorów z Wiwe, którzy wchodzą i rzucają bramki, tak? I wiesz, Miłosz Wałach, który ma lat 18, to ma już w bramce fakt, że w bram... bramkarza jest łatwiej wprowadzić. E... Ma już dwa lata, występuje w Wiwe jako albo drugi, albo trzeci bramkarz. E... I, I na Grał w meczach Ligi Mistrzów i bronił tam rzuty karne. Także do tego nie, są, są młodzi zawodnicy z drużyny rezerw, którzy regularnie wchodzą na spotkania. Nie wiem, przeciwko Zagłębiu, przeciwko Zagłębia, Zagłębia Lubin, czy, czy zobaczymy, czy dzisiaj z Azotami ktoś z tych młodych zagra. Ale no, w Lidze Mistrzów zobaczcie, przychodzi Turek. Doruk Pechliwan, 22 lata. Turecka piłka ręczna, gdzie się znajduje, że możemy ściągnąć zawodnika na tą pozycję. I on wchodzi, rzuca w meczu 3-4 bramki ze stuprocentową skutecznością. Polaka na tą pozycję teraz 22-letniego nie ma szans. Proponujemy Polakowi, żeby był trzecim w Wiwę. Tak? Mówię o, o zawodniku, cieklimków Klimków nazywa właśnie Zopola. I on mówi nie, bo on będzie siedział na ławce. A... No, można go zrozumieć. No, ale nie będzie siedział na ławce. Jakby umiał liczyć do trzech, to by wiedział, że będzie trzecim kołowy. No. Trzeci kołowy w Wiwe ma masę roboty w sezonie. Masę. Yy, i yy, wiesz, no może boi się, że nie będzie trzecim, że sobie nie poradzi i zaraz yy, będzie trzeba ściągnąć innego, trzeciego, innego, czwartego, bo to chyba bardziej jest ten strach, yy, że... że, że, że... A ja tu jest pierwszy. Znaczy... Że, że wiesz, no bycie trzecim, ale trzeba jeszcze... Temu byciu trzecim podobać. Jak mówił Tomaraja, bardziej... lepiej być, to on wychodzi z tego założenia, lepiej być panem w piekle niż sługą w niebie. Tak. <głosy> to to kliuków sucha po prostu. <głosy> Może tak, no nie, to jest kwestia. to jest wybór indywidualny zawodnika, tak? Może lubi grać w piłkę ręczną i chce grać w piłkę ręczną, jest mu tam dobrze, ma ładne mieszkanie i, i, i, i się No nie no, i, no, no, no, no. Dla, dla, dla każdego polskiego piłkarza ręcznego, który sobie gdzieś tam gra i widzi nazwiska, które które w tej chwili są w kadrze vive, no to jest pewien strach pójścia tam, no bo to jest tak jakby nie wiem, nagle do piłkarza nie wiem, Wysły za zadzwonił Real Madryt, że, że, chce, że chce go wziąć. Tak, takie przełożenie. No wiadomo, że on tam pojedzie i może się przebije, ale, ale raczej większa szansa jest, jest, że się nie przebije i że za chwilę na jego miejsce i tak ściągną kogoś innego, a on wyląduje na ławce. No niestety tak, tak jak i, takie duchem. to jest... No, no... Takie jest przełożenie, znaczy, no, ale to, to właśnie świadczy wiesz, o tym, że... Tutaj niestety... są lotne zmiany, nie? Tutaj nie ma limitu no, tak, tak. trzech zmian w meczu, są lotne tak, zmiany, jest... są mecze, gdzie wiadomo, że... No, mimo vive... wszystko kadra meczowa nie liczy 40 ludzi, tak, żeby, się, żeby się każdy tam zmieścił. Ale tak wiadomo, temu, że nie, mecze nie... ligowe Vive stara się grać zawodnikami, którzy grają mniej w meczach, w meczach Ligi Mistrzów i tak sobie radzą 10, 15 bramkami i mogą sobie na to pozwolić. I patrzę na takiego pechliwana. Na początku Wyglądał, jak biegał po tym parkiecie, jak kura bez głowy, łapał durne faule. Mijają dwa miesiące pracy w zespole. Wcale nie dostaje dużo minut. W Lidze Mistrzów gra grywa, bo grał i z THW kill w tym zremisowanym meczu na wyjeździe. I teraz dostał parę minut, ale on z każdym meczem wygląda coraz lepiej. W obronie ma dużo pracy przed sobą, ale w ataku on już się nie boi rzucać. On wcześniej to widział mur tych rąk przed sobą i oddawał piłkę albo robił jakiś durny zwód i, faul, i, i był faul ofensywny. Teraz ten chłopak rzuca regularnie 3-4 bramki w meczu i widać pewność siebie y, u niego jakąś. Y, wiadomo, I, i powiedział to Talanduj Szebajew. Żeby on grał na poziomie Vive, on potrzebuje dwóch lat. No i tak i tak to. Tak to znaczy z tą piłką no, znaczy to też tak wygląda, że no kupujesz specjalnie Tomasza Gęmbale, na przykład, który już też bardzo młody nie jest z Płocka I okazuje się, że chłopak wypadać na cały sezon, nie zagra w tym sezonie, tak? Operowany był nie najmłodszy, a raczej najstarszy w kadrze Mateusz Jachlewski. Bardzo go brakuje w tych ważnych meczach jego doświadczenia, jego gry na, na wysuniętym na jedynce przy obronie 5-1, ale no, ale też jest po operacji, też przynajmniej do, do, stycznia, do stycznia nie zagra. Yy, I tych Polaków, no, nie ma nagle ich skąd, a wyszkolić, rzeczywiście to nie, nie jest tak, to nie jest tak, wiesz, hopsiu, piłka ręczna no, to nie, nie jest nie, prosta nie, nie, nie. gra, jak wiemy, a do tego warunki fizyczne są potrzebne, no to, a z... do tego nie ma takich pieniędzy, jakie hmm. dają w piłce nożnej, więc naturalnym pierwszym wyborem dla każdego, kto jest w miarę sprawny fizycznie, jest inna dyscyplina sportu. No ale no w samych Kielcach, no, przez tyle lat, tak, ale klub musi płacić tym młodym zawodnikom z rezerw, by musiał płacić, żeby, żeby, żeby miał w tym biznes. Klub, klubu nie stać na to. To jest system, Chodzi o system szkolenia w kraju, żeby, żeby, były, żeby on istniał i żeby z tego systemu pojawiali się zawodnicy, którzy się wyróżniają, których mogą brać kluby znaczy, do to, siebie. To trzeba. No. o tym mówiliśmy. No, został kompletnie zawalony okres boomu na piłkę ręczną. Kompletnie. Przez ludzi, którzy piłką ręczną w Polsce... Rządzą, no Ale no, naprawdę... oni też nie będą szkolić, no nie było. Ale to nie, nie będzie szkoli, szkolenie. No, no, wiesz, Na fali, na fali popularności no, po raz kolejny podpieramy się siatkówką, tak? Z skokami. No nie, no tak, czymkolwiek, tak, no, no wiesz, no, no, no, no, nie czymkolwiek, tu, tu są sukcesy. Nie? No właśnie, nie? Tak, nie, no, ale właśnie no, no, no, przede wszystkim ta siatkówka mi cały czas przychodzi do głowy. No, ale ta siatkówka to, co się dzieje w siatkówce, to jest wynikiem tego, że wykorzystano ten pierwszy. No więc właśnie o to chodzi. Był pierwszy sukces, był pierwszy sukces sponsora dużego i za tym poszło poszło, no wszystko poszło. Poszła popularność, poszły transmisje telewizyjne, poszło szkolenie, młodzież, akademię, mocna liga, ściąganie gwiazd, czołówki, który, czołówki. które przyciągają ludzi. Tak, ale, ale na, nadal jednak sporo, sporo Polaków, szkolenie i tak dalej, i tak no, dalej. A władze piłki ręcznej kompletnie zawaliły. No to, że, że polska liga gdzieś pałęta się pod telewizjach raz w jednej, raz w drugiej. Nigdy nie wiadomo, kto to pokazuje. Jak ktoś to pokazuje, to, to tak, no nie wiem, jeden, Film, nie może, może w ogóle nie pokazuje. Tak, no, no, no ta liga jest właściwie nieobecna w, w telewizji. No coś tam TVP Sport próbuje z tym robić rzeczywiście. Wiesz, przez to, że to jest kanał otwarty, to wyniki oglądalności tej ligi poszły w porównaniu do Kanal Plusa o tysiąc ponad procent w górę co jest dobrym... No ale jak sposób... się startuje od zera, no to... No, no kto w Kanal Plus to, kto wyglądało... to jest za późno. To ty, ty, ty, ty, teraz... ty znasz te wszystkie słupki oglądalności. Tak, wolności. ale teraz to już jest za późno. Wtedy to chwili, powinno być w otwartych kanałach. W tej chwili Polską Ligą Piłki Ręcznej się nikt nie interesuje de facto, poza e, Płockie, ośrodkami, Płockie, Nikiel, ośrodkami, gdzie no, są no, kluby. Może jeszcze puławy, Tak, no, no i mniejszymi no, miastami, gdzie, gdzie, gdzie powiedzmy gdzie nie ma innego sportu. Ale nie ma takiej popularności, jak wiesz, jak właśnie, no nie wiem, siatkówka, czy że tak będę cały Nawet koszykówka już w tej chwili chyba lepiej stoi. A w, a w międzyczasie karierę pokończyli ludzie, którzy tak, i to, i to byli magnesem do dokładnie, tego. Dokładnie, tak? ten moment już, już minął. Za chwilę, za chwilę naprawdę to w Kielcach tylko i w Płocku będą ludzie pamiętać. No może o Karolu Bieleckim czy Sławku Śmalu będą nawet, pamiętać wszędzie, ale... No. Nawet mecze reprezentacji, które przecież za czasów Wenty i tej drużyny słynnej no to biły rekord oglądalności. W tej chwili kto ogląda reprezentację piłkięcznej e, polską? Jak, szczególnie jak jedzie ona grać turniej o Pietruszkę do Argentyny. Tak i Kuriozalny. go przegrywa jeszcze z reguły, a, a, a, a tak naprawdę jakbyś teraz zapytał kogoś na ulicy, miałby cię wymienić trzech reprezentantów Polski w piłce ręcznej, to ja nie wiem, czy by dał radę. No, pewnie by się na Sypszaku skończyło. Te 10 lat temu nazwiska, to wie, Bielecki, nazwiska. Bielecki, urecki, Liewski i tak dalej, to wszyscy wypełniali, wymieniali jednym no tchem. Tak, no, pierwszą, pier, pierwszą pierwszy skład można było w zasadzie wymienić. No, myślę, że nawet ta, cały skład, który jechał na, na dużą imprezę, to każdy z pamięci od razu no tak, e, znaczy to recytował. Jest, ale to mówił Bogdan Wenta, słuchajcie, ładnych parę lat temu że to się tak skończy i że, że nie ma kontynuacji, że no i że... Dlaczego nie chciał zostać prezesem związku? Dlatego, że powiedział, po euro 2016 w kasie związku nie, za, nie ma złamanego centa, czy tam grosza i są długi i z tym się nie da w zasadzie nic zrobić, a ludzie, którzy tam są, są tylko po to, żeby brać tam pensję. No i niestety. No tak, no bo, oni, a, a, no bo ktoś tam wykorzystał ten sukces. Tak, z... no ktoś wykorzystał. <laughs> Było ich panu. No to, no to... Ja, ja bym chciał jeszcze. No, no, dobra, bym bo... jeszcze na koniec, yy, bo tak będziemy pewnie finiszować, tak. do tenisa wrócić, bo skończył się tenis. Skończył się tenis. Skończył tak? się tenis. <grym> Dziękujemy, tenis. do widzenia. Tenis, tenis jak Nie, tenis, tenis ma się świetnie, w, w przeciwieństwie do wielu Just sportów wiesz. akurat. No czy e... wiesz, Puchar Davisa ma się ciekawie, to jest. Ale Bouchard Davisa, no nie wiem, chyba nigdy nie był topową imprezą no tak, ale tenisową te, ale na świecie, teraz, ale teraz a teraz jest teraz to, co Gerard Pickens próbuje z nim zrobić, to jest tak, to jest dosyć dziwne. No. Natomiast bo mówiliśmy o Janiku Sinerze, tak. który, jak się okazało, później wygrał ten turniej. Natomiast nawet, nawet nie o tym, bo po tym, jak wygrał teraz Tsitsipas, ten, ten uh -huh. koń, kończący turniej Finals, e, chyba jednak niespodziewanie, ja sobie zajrzałem tak do, do statystyk, yy, tylko wielkiego szlema tak naprawdę. I prawdę mówiąc, zdawałem sobie z tego sprawę, ale chyba nie aż tak, yy, jak, to, jak to wyglądało w ostatnich latach, yy, bo żeby tak się umiejscowić, to w 2003 roku swój ostatni turniej wielkoszlemowy wygrał Andragassi, czyli jakaś tam inna epoka tenisowa, mhm. a od 2004 roku do dziś turniej wielkoszlemowy, tylko 10 razy wygrał ktoś inny, wygrał spoza, ktoś inny trójki. spoza trójki. Uh -huh. A uwaga, z tych 10 razy, 3 razy wygrał Wawrinka, 3 razy Marej. Co zosta zostają cztery wielkie szlemy dla pozostałych, e, dla pozostałych e, bo to nie wiem też czy wiecie i śledzicie, ale jest cały czas ta, ten taki nie wiem wyścig, statystyka, że wielkiego szlema nie wygrał nadal tenisista urodzony po roku 90, mhm. e, czyli chyba naj 88, to jest w ogóle człowiek naj najpóźniej urodzony, który wygrał, wygrał wielkiego szlema. Dlatego eee. dlatego ATP, powiem ci, przywiązuje taką wagę do tego projektu Next Generation całego i, i ci zawodnicy właśnie z Tsitsipasem, Dominikiem, Timem eee... No, Tim to już... To no już tak, tak, eee. no, ale to tam, no ale on tam... Tim rzeczywiście... to był ten, co miał, ale chyba już trochę przegapił swoją szansę na bycie młodym no. e, i, który zdetronizuje wielką trójkę. No tak, ale... ale może No ale wiesz, ale, ale, który... no, ale, ale wygrać ale wygrać w trzy dni z Nowakiem Dziokowiczem i Rogerem Federerem to nie każdemu się uda. Tak, udaje. tak, nie, no jasne. No, nie, to... nie no, bo ta, ta, ta, jakby, <śmiech> ta, ta, ta jakby ta szeroka fala młodych... Nie, ja ja ja ja pamięt... mówię o Beretini, mówię teraz o zawodnikach tych... Że... Nie, no jest Cytipas, no jest Zwieriew, no, no jest Mied Mied Miedwiediew, Miedwiediew, który oczywiście odpalił w tym roku niesamowicie. Natomiast no, to już jest jakby ta druga fala, tak? bo już się mówiło właśnie o, o, o poprzednio, o tak, taka miała być fala, która już wygoni tą trójkę z stopu co się nie udało, jak, jak widać, no bo zobaczmy, jeśli 90 rok przyjmiemy, no to ci ludzie będą 30 kończyć za chwilę, którzy się urodzili w roku 90. i oni nadal znaczy, tego wielkiego no, teraz szlema już grali. No tak, teraz już będą grali ci, którzy się urodzili w roku 2000 i później. No właśnie niedługo. Nie, zastanawiam się, czy nie będzie szybciej tak, że właśnie, że któryś z rocznika 2000 wygra szlem, zanim to zrobi ktoś z lat dziewięćdziesiątych. Myślę, że nie. Może nie, no bo... Myślę, myślę, że, myślę, że do wygrania, wiesz, raz, że trzeba mieć dobre ranki. Że, przystępując do turnieju Wielkiego Szlema. Yy, żeby tych meczów zagrać po prostu jak najmniej. Bo jak się przebijasz z y, kwalifikacji, no to widziałem to z bliska na własne oczy, jak, to, jak zawodnik potrafi być zmęczony, rozpoczynając turniej, mhm. w, który, w który ci, którzy są w, rozstawieni, wchodzą y, no świeżo, Szczegół, na świeżo, siedzą na Szczególnie szlemy, gdzie możesz grać pięć setów i jeszcze piątego grać y, dwie godziny na przykład no, samego. No, no, tak? Bo wiesz, to się może no, zdarzyć. Tam no, poza chyba... Y, US Open się skasowali te, te, te długie, piąte sety. No w Nowym Ledonie nie było w tym roku też, y, dlatego się skończyło dosyć szybko. A mogli... Znaczy były, tylko że trochę skrócone, no, tak. ale, ale nie, nie ma tie breka, nadal, no, tylko tam do, do 13 punktu, 14 jakoś tam y, no, skróciły. I później jest jakiś super tie -break tak. Tak. No, no ale już ta, nie będziemy ale, No 7. ale dobra, poza tym, poza tym wiesz, no, to jest tak, że y, jak masz do zagrania no, czasami dzień po dniu nawet trzy setówkę, no to polecam każdemu, żeby poszedł, wziął rakietę i przez trzy setówka to jest... No dwie godziny, trzy, tak. Dwie do trzech dwie, godzin. Dwie i pół, no. To niech idzie i podbija o ścianę. Prze, przez, nie, nie grając z przeciwnikiem, bez serwisu. Coś tam, no, dzień po dniu niech to zrobi. Zresztą bardzo często właśnie wychodzi. Zauważcie, że często jest turniej tenisowy, w którym nagle pojawia się jakieś nazwisko takiego człowieka, który wcześniej nie odnosi sukcesów, wygrywa jakiś ważny mecz, pokonuje kogoś z czołówki i dzień później gra kolejny mecz i nie ma człowieka. Po prostu ja już założyłem taką prawidłowość, że ktoś, kto na jednym z wczesnych etapów wygra z faworytem, no nie ma szans, żeby doszedł wysoko. No i to mi powiedział Hubert Hurkacz, jak, jak się go zapytałem o tą różnicę między tymi latami, zeszłym rokiem, a tym. Powiedział Intensywność mentalna to jest główna różnica, to jest podstawa w ogóle, jeżeli chodzi o grę na tym najwyższym poziomie z tymi najlepszymi, z którymi on gra teraz coraz częściej, a tą grę w challengerach i ten moment przejścia z challengerów do, do, do turniejów rangi ATP. Mówisz, że ilość, czas, w którym musisz być na maksa skupiony po to, żeby wygrać mecz, jest ta intensywność mentalna, jest tak duża że młodzi zawodnicy nie nadążają z przeskoczeniem właśnie poziomu koncentracji, yy, radzenia sobie z przegranymi punktami. Yy, bo tak jak mówił Łukasz Kubot, tenis jest sportem przegranych. Tu nie tylko przegrywasz mecze, bo turniej trwa tydzień i przegrywają go wszyscy oprócz jednego. W międzyczasie Przekrywasz przy, sety, przegrywasz gemy I przegrywasz pojedyncze punkty, tak. które cię frustrują wewnętrznie To jest y, Umiejętność radzenia sobie z porażką w tenisie Jest najważniejszą rzeczą, Zresztą jaka w ogóle jest. W każdym sporcie i ale... Wydaje mi się, że tutaj no, taki przykład, mecz, który oglądałem Teraz mecz Miedwiediew nadal to jest w ogóle przykład taki modelowy, tak, tak. czemu nadal jest tam, a Medwiediew dopiero aspiruje, gdzie on w trzecim secie prowadził 5-1 Medwiediew tak, z Nadalem, miał kilka ten... piłek meczowych i przegrał ten mecz mimo wszystko, bo mam wrażenie, że właśnie ta trójka, wydaje mi się, że to najbardziej tej trójki dotyczy, że oni potrafią każdy punkt zagrać od nowa. To nie ma znaczenia, co było punkt tak, wcześniej, jest... jaki jest wynik, czy on przegrywa 5-1, czy przegrał dwa sety wcześniej, nie ma to znaczenia. Gra kolejną piłkę od zera, a widać było, że Miedwiediew z każdą piłką przegraną na pierwszmeczową i kolejną przegraną, no spalał się. Po prostu znikał. Yy, przez oczysty się robił całkowicie na tym korcie. Wiesz, a z drugiej strony musisz mieć umiejętność analizowania postawy przeciwnika w tym czasie. To znaczy, Możesz grać punkt od nowa, ale z tyłu głowy musisz mieć to, co on zrobił w danych sytuacjach. Jak rozwiązywał sytuacje tenisowe na korcie. Jak wykorzystał geometrię tego kortu. Jak, jak się ustawiał do określonych Nie piłek. bo Tenis o czym... hmm. Nikt nigdy nie mówił, to jest niezwykle żmudny sport. To jest taki sport, który <śmiech> czyłanie tych punktów. Kiedy właśnie przegrywasz 5-1 i wydaje się, że set jest położony, ale ty możesz jeszcze cały czas uciłać te punkty i wygrać tego seta. Tak, no właśnie. Ta, ta... I to jest nieprawdopodobne. Dużo... To jest nieprawdopodobny żmudna praca nad każdym jednym punktem, który <śmiech> idzie do. Ale zauważ, że dużo zmienia ten system punktacji. Tak? No bo podobny, podobnie gramy na sety na przykład siatkówkę, no ale jak w siatkówce przegrywasz w secie. 22 9, no to nie ma siły. To, to nie ma takiego, który no, będzie to jest jeszcze wierzył. Drużynowy. To jest trochę inaczej. To, też drużynowy, ale jednak ten wynik już determinuje, że ten set jest przegrany. Natomiast yy, w, w tenisie masz tak, no możesz znaczy, gema no, ale powiedzmy. To Wiesz, to, ale ale to, krótkie, chodzi, o to, strzały, chodzi o to, że to jest jednak drużyna. I tam ale jest więcej ale zawodników, którzy w siatkówce, w, tak dalej, w momencie, jednego... kiedy grałeś na straty, i po stratach jeszcze były... Nie dało się no, tego oglądać w tym momencie. Ale no. te, w tenisie też mecze trwają po, tak. po 4-5 godzin i też nie ogląda tego nikt, oprócz emerytów i fanatyków. Takie są wyniki badań oglądalności tenisa, że trzeba mieć naprawdę dużo czasu, żeby obejrzeć cały mecz tenisa. Dlatego się ogląda wybranych zawodników albo finały, a na wcześniejszych etapach no, po prostu wybierasz sobie, kogo chcesz oglądać, bo no, nie poświecisz 4 godzin w nocy na obejrzenie meczu z Australian Open przypadkowego, tak? Bo chociażby był najlepszy na świecie. Yy, a potem następnego, bo on za chwilę jest następny. Wiesz, kolejka na korcie, to też jest ciekawe zagadnienie, umiejętność radzenia sobie z tym, że... że przed że... tobą grają ty... dwie godziny dłużej niż... Że ty nie wiesz o, wiesz, o której zagrasz. Mhm. Bo, bo nigdy nie wiesz, o której zagrasz. To a czasem to... zagrasz kolejnego dnia dopiero, bo, bo na przykład tak długo grali, zaczął padać deszcz i... I sobie Wy... siedzisz na korcie. Do tak, dnia. siedzisz 8 o, godzin o, na korcie, o, o, a potem o, o. się okazuje, że... I to że... wszystko w głowie się odbywa, bo ty mhm. już w głowie masz rozegrany mecz, już jesteś rozgrzany, już musisz wyjść. Wiesz, już to są zawodnicy, którzy bardzo dużo czasu też poświęcają na wizualizację rozwiązań. To, to, to robią wszyscy najwybitniejsi. narciarze, i tenisiści, i piłkarze. Yy, I piłkarze ręczni wyobrażają sobie określone zagrania, jak oni tą sytuację rozwiążą, po to, żeby później ten automatyzm właśnie mentalny i fizyczny yy, był, był dużo bardziej intensywny, tak? No ale to jest, to jest masakra. Jak ja sobie patrzyłem z bliska na tych tenisistów, jak oni mają, no dobra, gram czwarty mecz od dziesiątej na korcie trzecim, nie? Tak, i teoretycznie może to być nawet 13-14, a teortycznie 21 to równie dobrze może być. I weź tu się przygotuj do, do meczu. Tak. No i dlatego, dlatego tak ważne... A jeszcze jest... niektórzy mają na przykład dwa mecze, bo, bo mają singla, ma... a potem debla, debla na przykład gdzieś trzeba wcisnąć, tak. Tak? Tak. który też... A czasami, a czasami turniej się ściska e, tak, e, ze względu na przykład na opady deszczu, że musi być skończony w niedzielę, dlatego, że następny turniej, który no, te, ofiarą tego pad Hubert Hurka czy... W, y, ofiarą swojego zwycięstwa no, że zresztą, bo musiał zagrać bardzo szybko y, półfinał i finał. Y, mówię o, o turnieju w Winston Salem. A później wyszło z losowania, że w, y, w US Open nie ma dnia gra gra odpoczynku, odpoczynku dnia. tylko od razu gra pierwszego dnia. No i no i bądź tu mądry, tak? Normalnie. A mało tego, ćwierćfinał od finału różniło tam może bo, bodajże 28 godzin, tak, tak, musimy... Bo to, bu, to był ten turniej, gdzie w ogóle dwa mecze dziennie tak. niektórzy grali? No bo właśnie trzeba było... Świerćfinał i półfinał tak, chyba, tak? Trzeba było dokończyć. Wchodzić, tak. no, no no no i... A, a grały z Denisem Szapowałowem i y, y, y, y z Tiafou po to, żeby spotkać się z Ben Waperem później w finale. Czyli kurczę, no zawodnicy z pierwszej dwudziestki światowego tenisa, tak? Musisz wygrać z trzema takimi, w nagrodę pojechać, zapakować torby, polecieć do Nowego Jorku i nie rozpakowując się praktycznie wyjść na kort i zagrać pierwszą rundę. Ale to jest rundę. tak naprawdę jedyna szansa na, na wygranie turnieju dla takich zawodników. No znaczy, znaczy, wiesz, ale to Ben to... Waperem na przykład miał z tego, co pamiętam, dzień odpoczynku. Dzień odpoczynku. Mimo wszystko A dzień finale. odpoczynku w tej sytuacji robić różnicę, bo jesteś w stanie, zrobić fizjo, zrobić, nie wiem, jakąś yy, yy, komorę krio czy w ogóle się położyć i wyspać, po prostu. Albo już nie mówię o takich sytuacjach, że wyjść, wy, wygrywasz turniej ATP, fajnie byłoby chociaż, kurczę, wyjść z, z, ludźmi, z ludźmi z teamu i zjeść z tej okazji kolację. No, no nie tak. ma na to w ogóle czasu. No Ale masz... pamiętam, pamię, pamiętam ten turniej, że takiego się jak Kubert wygrał, pomyślałem sobie, że akurat wybrał sobie turniej z najbrzydszą nagrodą chyba w historii wszystkich turniejów <laughs> ATP, jakie są. Miałem ją w rękach. Ale to... Nie, <laughs> nie to jeszcze jest potwornie brzydka, to jeszcze jest, to jest ciężka i w ogóle wewnątrz jest tak brzydko pospawana. Jest to no, to ale to pamiętam. samo, to samo odbów. I, I Boże, jakie to jest brzydkie. Więc nie wiem, gdzie <laughs> ja mam to, co ja z tym zrobić. <laughs> Chociaż nie pamiętam, są replikę. w którymś też dają taką malowaną wazę, taką jak z Cepeli wygląda. To, to, to Ale to są dwa to najgorsze. W Ch chyba w Pekinie, Chyba tak, tak. To są, to są chyba dwie, chyba. dwie najgorsze. I to pechało wygrywasz. Jedyny, jedyny pierwszy, znaczy pierwszy, mam, pierwszy mam trzy... nadzieję, że nie jedyny. Pierwszy od 37 lat turniej wygrywa Polak i dostaje coś, co jest odrzutem ze złobowiska. Tak, przypomniał <todgłosy> mi się ten film, jak ten, ten jechał, szukał tej tre treblinki do czegoś tam. Treblinki, przepraszam, nie treblinki. Nie lubię poświęcić. Tak, i na tak koniec wygrał konkurs rzeźby, to mam wrażenie, że tam tą nagrodę też ktoś taki projektował. Kto tam, a jakąś coś, dykteryjkę? Wyspawał przypadkiem. E, a to się nie, nie ten nie łapie. <śmiech> <śmiech> Brzydka <śmiech> nagroda <w> Winston Salem. <śmiech> <śmiech> no no tak. ja miałem, to może nie, nie jest i Dosyć to jest. Y, niesamowity ma dystans do swojej choroby, muszę wam powiedzieć, Paweł Janas. Mianowicie mówię trenerze, no tak, mówię, kurczę, no zaszczycony trochę jestem, mówię, nie przypuszczałem, że będę z trenerem. Ale, ale tylko troszkę. Przy, przy jednym stoliku <gry> kiedyś w życiu siedział, mówię, wychowałem się na mundialu z 1982 roku i yy, no i, kurczę, bardzo się cieszę. A on mówi, to może, no i wino mieliśmy na stole czerwone, a on mówi, no to może z tej okazji się napijemy. <grym> Jakie to polskie. <grym> ja mówię, ja mówię to, że był akurat ta kelderka rozlewa. no i on mówi, tak, pół kieliszka dostaliśmy. Ja mówię, Mówię, no to mówię, faj, fajna okazja. Mówię. No to się ciesz, bo może nie być następnej. Ja mówię, coś jeszcze dodałem, żeby, żeby to rozładować, ale kompletnie nie wiedziałem jak to... Ale rzeczywiście na pełnym ludzie, po czym co wstał i poszedł zapalić papierosa. No. Także nie jednego tego wieczora, ale rzeczywiście facet No i non-stop się za dziewczynami oglądał. No bo jednak jak raz wejdzie w krew, jak się ma lat 14, to już później... się nie da już później indywidualny, prywatny prywatnie świetny facet. No, że tak... Ja mam takiego kolegę, który ogląda e, sport i bardzo ogląda siatkówkę często, chociaż mówi, że kompletnie cierpi siatkówki, to jest najgłupszy sport na świecie, a ogląda po to, że tam między setami albo jak biorą czas trenerzy, to właśnie te dziewczyny wybiegają tańczyć. I on nawet miał taki pomysł, żeby, czy, że można by taki kanał otworzyć sportowy w ogóle, że nie pokazywać meczów, niczego, tylko te przerwy, jak te panie wychodzą to tańczyć. Ci, że miałem taki... Ewentualnie plażową siatkówkę. Miałem, jeszcze tam. Miałem taki epizod y, krótki, że pracowałem dla drużyny Impelu wrocław Kobiecej, w której grała wtedy Katarzyna Skowrońska, którą bardzo w ogóle lubię i fajna dziewczyna i ładnie wygląda. Dużo ich tam było ładnych, tych dziewczyn. Słuchajcie, najlepsze miejsca, jakie są na boisku, to nie są przy boku, nie? tam gdzieś widać klejt. Z tyłu. Oczywiście, że z tyłu, bo ty niektóry przed odbiorem to jest mnie jest... Tam, sorry, że ty mocno... O, mocno seksista. ale parę słuchaczek na, chyba w tym momencie. <grym> naprawdę powiem wam, że to... Nie, się zastanawiam, dlaczego ci kibice siedzą tak głównie, głównie za tam z tyłu, nie? Ja ty no. miałem tylko znajomego, który oglądał mecze i interesowało go tylko, gdzie schodzą piłkarze. Najbardziej lubił oglądać mecz Manchester United na Old bo schodzili do rogu. No tak. Przypomniał mi się nasz wspólny kolega też, nie wiem czy pamiętasz, który też kompletnie nie interesował się sportem. Jak kiedyś mecz jakieś piłki nożnej, bardzo emocjonujący. Zresztą on siedział głównie i książkę chyba czytał. Mhm. Ale powinienem coś zainteresować. Tak się patrzył, patrzył myśleliśmy, że może zaczęło go wciągać. On tak się patrzył, patrzył i mówi tak, a dlaczego ten jeden ma inne getryń, jeśli A tam się okazało, że mu się trochę zawinęło, jeden pasek nie było widać ci były tylko dwa, ale trzech. Ale, ale to była zabawa pod tytułem Znajdź pięć szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. I to, to musiał być dobry. No. Myśmy w ogóle na tą uwagi zwrócili, zgadza się. To w przekroju tak było chyba. No Był to radny. było w, w, w, w różnych Tak. Możliwe, no. Nie wiem teraz to, ja to dokupowałem, mamę takie całe książeczki z tym, nie? A, bo ja pamiętam, że nawet. A to nie, zielu, nie czy było w, takim... w jakich strojach Manchester City ostatnio grał tak... Lidze Mistrzów. To w bardzo, bardzo złą stronę idzie <słaniczna> jakieś takie. <słaniczna> No tak, tam firma na, firma no też idzie też Powiedzieliśmy co o Jose. O Rzodze. Ja, wróci, ja dobrze, jeszcze będziemy mieli okazję. I to gdzie Mauricio pójdzie? No wiesz, on długo pracy nie będzie szukał. Ja myślę, że tak. No, ciekawe, A, tak, jak, tak jak Moreno może. Ja mam nadzieję, że oni obaj się szybko... Znaczy gdzieś... ja bym widział Moreno w Betisie Sevilla na już, tak? Bo to jest... No jak patrzyłem jak rozwiązuje różne sytuacje boiskowe, reprezentacja Hiszpanii. On ofensywną, fajną drużynę z szybkimi jakimiś skrzydełkami... No absolutnie już, tak? Moreno jest gotowy do pracy w takim klubie, myślę, no, ale, ale nie jestem z kolei wcale przekonany, że jest gotowy z reprezentacją Hiszpanii na dużym turnieju. No bo... pytanie, czy Enrique jest gotowy, bo to... No, czy wiesz, Enrique mimo wszystko był na dużym turnieju jako zawodnik, był na nim jako trener i wygrał Ligę Mistrzów no, y no jako tak. trener, i jako zawodnik. Nie, jako zawodnik nie wygrał. Y jako trener wygrał. Byłem na tym meczu, na którym wygrał i bardzo, utkwiło mi to w pamięci po tej tragicznej sytuacji z jego córką. On tam, to co zapamiętali pewnie większość kibiców, to po, po zakończeniu finału on z tą córką na środku tak. boiska tańczył, nosił ją na ramionach i to wszyscy kibice Barcelony to mieli przed oczami, jak się dowiedzieli o, o tej tragedii, bo to... Znaczy, no ciężko jest się pewnie pozbierać. Myślę, że dla niego praca w tym momencie jako taka z reprezentacją Hiszpanii prywatnie. Ważniejszą rzeczą jest niż, niż wygrywanie czegokolwiek w piłce nożnej, co już wygrał wcześniej. Jedyną rzeczą, którą można zrobić pewnie w życiu w takiej sytuacji, to, to yy, no, rzucić się w kurcze i popracować porządnie. Ja rozumiem ten gest jeszcze raz, także... Ale rzeczywiście nie tak się to robi, nie tak się... Nie, takie mówisz, no, taka była umowa od początku, więc no. jakby też trudno mieć pretensje. A propos żozę, to... Na koniec, żeby wrócić, to według mnie jednak odważny ruch z jego strony. Nie no wiem, to... czy był zdesperowany. Znaczy, czy... znaczy, ja myślę, że ma lepszy klub kadrowo, ma lepszą drużynę niż miał w Manchesterze United. No tak, ale nie wiem, czy Tottenham jest w stanie osiągnąć no, cokolwiek więcej w niż w niż... zeszłym czy w zeszłym sezonie. No bo, bo to był trochę jednak wynik ponad stan. Yy, tak, A, a z, kolei, z kolei to jest trochę tak, że kibice Tottenhamu to oni są przywiązani do tego, że Tottenham w Anglii to jest trochę taka piłkarsko-kultura Barcelony, Ajaxu, posiadanie piłki, ładna gra, e, fajny futbol. No tak, ale przy okazji coś wygrali wreszcie. Okazji... Znaczy no, może nie wygrali, no ale byli w finale Ligi Mistrzów. To, to... No tak. No. Tego się nikt nie spodziewał, podejrzewam. Nie, no. A nie, nie, poza tym no jakoś... w, lidze, w lidze weszli do top kurczę cztery Tottenhamu. I się wszyscy, stałe, wszyscy, tak. się, wszyscy się bali, tak? To nie jest tak, że wychodził Liverpool, wychodziło City, wszyscy się jednak myśleli, że mogą w każdej chwili stracić z nimi punkty, e, więc e, no, jest to ambitne zadanie, no ale za generalnie e, znaczy, na do słabego profesor... klubu by nie poszedł. <laughs> Także... Znaczy, no, problem jego jest taki, że na 99% można założyć, że wynik w tym sezonie będzie gorszy niż w poprzednim. I w związku z tym z góry Trzeba się jakby przygotować Na rozczarowanie mimo wszystko kibiców No tak, ale jak zobaczysz jak wchodził do Chelsea To też, znaczy on tam jeszcze Wyda masę pieniędzy No <laughs> Ty... ale to jest właśnie ciekawe bo... No właśnie, bo poczetino jakby przeprowadził klub Przez ten ciężki okres, kiedy oni postanowili Nie, nie, kupować, pie nie kupować, bo budowali sobie stadion Który notabene podobno jest kosmiczny I, i podejrzewam, że trzeba no, ale się tam podobno, wybrać i zobaczyć On się nazywa A... chyba David Levy On w ogóle nie jest skory do wydawania dużych pieniędzy na piłkarzy. No nie, teraz podobno już jakieś tam plany są, no, ale, ale tak, no, na pewno to nie będzie szaleństwo Jak w stylu Abramowicz. Że... Nie, czy... Ale Zazemurinio znowu jest z tych, którzy lubią, lubią. wydawać pieniądze. No. no nie, ja nie... O... Znaczy, o... Oprócz... Szcz... szczególnie cudze. No. <laughs> Także to ciekawy Mariasz i tak... No... Czekawe, zaskakujący wygląda. Znaczy, ja szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, że jednak tak szybko pozbyte się po No, czy znaczy to i... wszyscy chyba są zaskoczeni, chociaż no rzeczywiście wszyscy się pewnie też spodziewali, że to, że to będzie przynajmniej po, utrzyma poziom z ubiegłego sezonu. To nie zawsze tak w piłce no, działa. Ale to no. nie może tak być. Nie, nie, nie. No, to w ogóle nie działa w piłce, jeżeli nie dokonujesz odpowiednich wzmocnień, no chyba że masz taką kadrową u, jak Menczesny. To Helsinki nawet u tak Aleksa Fergusona nie działa. Czyli działało, tak. masz po prostu no. taką potężną ławkę. Znaczy, no. czasami to powiedział serale. Czasami wystarczy że się pomyć z dwoma transferami i masz cały sezon z głowy. Z drugiej strony, to co mówi Jurgen Klopp, transfery nie wygrywają ci meczów. Wygrywa... Dlatego kupował Bertie Wygry... Lewandajka za 80 milionów. No ale on jest wart każdej. każdej. Więc no tak wygrywają. Ale, no. no nie, nie, ale, ale gdyby on nie przygotował tej drużyny taktycznie i fizycznie do sezonu, to on mógłby mieć różne Barcelony w takim składzie, w jakim ma. I to on wygrał taktycznie i fizycznie z Barceloną i wygrał Ligę nie, no Mistrzów tak, i, tak, tak. I, i jest tam, gdzie jest. Nie, nie, nie, przy, nie przy wiesz, Budżet. to... to z kolei ja Johan powiedział, że worek pieniędzy, nie widziałem, żeby worek złota jeszcze strzelił bramkę. Także, no to, no, musisz... Bardziej chodzi o to, żeby transfery robić z, y, z, z, głową. Tak z głową, a nie jak to miały niektóre drużyny i nadal niektóre mają w zwyczaju, czyli kupować na prawo i na lewo, kogo im tam agent wciśnie i namówi i udowodni, że to jest świetny piłkarz. I nagle mamy PSG, gdzie milionów jest złożonych mnóstwo. Mówił, ostrzegał, że Zemurinia, żeby nie kupować Lukaku. No dobra, ale wiesz, ale z drugiej strony to jest na tyle kuriozalne, że są kluby, które są, które agenci chcą, żeby byli, te kluby były przystawkami ich. To, co to, co Menders zrobił w Realu Madryt, Madryt, kiedy sprzedał... Znaczy, tutaj trudno, żeby Real, tak wielki klub, był przystawką dla, dla jednego agenta, ale to, co próbuje zrobić w Walencji, to, co zrobił Wolverhampton, bodajże, tak, I, i wiesz, i on tam po prostu upycha różnych swoich piłkarzy po to, żeby móc ich zbywać i zarabia gigantyczne pieniądze. Bo tacy właściciele jak Lim w Walencji stają się niewolnikami jednego agenta, no bo on pracuje z Cristiano Ronaldo, no bo on pracuje tam z kimś tam, wiesz. Tu mi... No mam zabezpieczoną politykę. Nie muszę się martwić z dyrektorem sportowym. No i co z tego? No właśnie to z tego, że agenci sportowi to jest... Zdarzają się bardzo fajni. Zdarzają się bardzo, Mówię o piłkarskich, bo ci w innych dyscyplinach to jest zupełnie inny świat. No ale generalnie to jest rak, który moim zdaniem toczy tą... To, to, to toczy ten świat piłki nożnej. No nie, no wiesz, no, no, po, to, po to kluby mają właścicieli, żeby jakoś... No, no, no. No tak, żeby tak. się nie dawali tam obrabiać. To, to tylko, ciekawa. że właścicielami klubów stają się coraz częściej ludzie Związani zupełnie. z agentami na przykład. Albo hmm. nie, kompletnie niezwiązani z piłką przede wszystkim i nie bardzo wiedzący, jak to, jak to ugryźć. I dlatego dają się omamić agentom. Dobrze, Kończymy. Takim radosnym. Zatem. Takim dobrze. radosnym. Dobrze. dobrze. dziękujemy, tak bardzo. bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak jest. Gol! Nie! Jest! Jest! Gol! Nie! Jest!